Subiektywny Podcast Sportowy 99. odcinek subiektywnego podcastu sportowego W zasadzie taka liczba y, szczęśliwa Dwie dziewiątki dwóch, tak. się, Jak się odwróci to dwie szóstki Tak, Tak. będzie jedynka i dwa zera wigilia, wigilia, wigilia stówki Tak no, no ja nie wiem co my zrobimy z tą stówką. Ale to powiem. trochę szwetą Wypijemy! Szwetą się podpiszyłeś, bo nam tutaj te czerwone ściany zrobiłeś jeden odcinek wcześniej. Dobra. Przemek, Przemek Ale... nam studio odmalował na czerwono. Ale zdradzimy. mam nadzieję, że domaluje coś na tych ścianach na setny odcinek. Od to lat. raczej PZPN się tym zajmie jest no białe. Długa, długa przerwa była, i teraz. Biało-czerwono jest. Nie wiemy, od czego zacząć po przerwie. Już zapomnieliśmy, wypadliśmy w prawy. Może zakończymy nagrywanie tych podcastów. Dożegnają bo... się. No tak, właściwie. Po co, to by na o co, po co nagrywać 99? U tak, unikniemy unikniemy z setnego odcinka w ten sposób. No setnego nie, na razie byśmy uniknęli 99, tylko. Ale jakbyśmy już przestali w ogóle nagrywać, to uniknęlibyśmy setnego. No tak, uniknięcie 99 pozwala. Ale setnego. No, ale jaki cudowny byłby powrót od setnego? Nie, zaczęliśmy od 101 wtedy. <głos> jest, nie ma, jest jeden odcinek, którego słuchacze nie usłyszeli. Tak, to prawda. E, to jest tak jak z e, tymi piętrami w Stanach Zjednoczonych. Pewnie wiecie, że większość budynków nie ma 13 piętra. To u mnie, u so. mnie, gdzie teraz mieszkam w kamienicy, też nie ma mieszkania 13. Jest 12, 12 a i 14. No, ja na sercu widziałem trzy mieszkania: jedno miało numer 78, drugie 1, a trzecie 6. A ja by... to w tym budynku były tylko te trzy mieszkania. Tylko trzy mieszkania. No, tej kiedyś tak. o tym budynku, o tym co ja go wiem gdzie, tak? Coś po drewnianych schodach wchodzi. Tak. No wiem, ja tam szukałem tego numeru mieszkania, miałem dojść i tam naprawdę na każdym piętrze, mam wrażenie, każdy sobie wybierał dowolny numer mieszkania. tak Jak mu się podobało. To jest radość, to, ta wolność. No, zupełnie ja nie kiedyś, kolei... kiedyś w jakiejś miejscowości na Mazurach byłem i mieszkaliśmy w chałupie numer 6 we wsi i przez dwa tygodnie zastanawialiśmy się, gdzie jest pięć pozostałych. Bo w promieniu kilku kilometrów ich nie było. Ani w lesie, ani w stronę jeziora. Myślę, że to muszą być jakieś historyczne zadawnienia. To były domy fantom. Może, może historycznie spłonęły. Dzisiaj o sporcie nie. Tak. Dziękujemy słuchaczom. To był 99. subiektywnego podcastu. Sportowego akurat nie. Nie sportowego. Na, na, na, na tym poprzestaję. Numeryczno-geograficznego. No dobrze. Kto zagaja. Okazało się, że jednak kastma jest karalna. Chciałem zagaić, tak. Tak, o właśnie, teraz musisz mi to obrócić. Nie wiem, żebyś tego nie odwracał. Bo zawodnik nazwisko, zawodnik postanowił zasłynąć w historii sportu światowego tak. tym, że brał to samo, co Marit Biergen. Jak i Callum Priestley i on tak. jest płotkarzem. Piękne zdjęcie. Okazało się, że w jego wypadku astma nie, nie usprawiedliwia, nie usprawiedliwia tego... brania tego butaprenu. Klen buteroru. <laughs> tak jest. No i on, on w, biorąc to samo co biorą narciarki wpadł na dopingu. No, tak a propos tej ostatnio korneli słynnej. Nie no, Kornelia to w ogóle całkiem innego wciągnęła. Kornelia to w ogóle Kornelia dała sobie jakieś zastrzyki, żeby strzelić. Kornelia klasycznie poszła, że ona tak, tak twierdzi, że nic nie było, a tutaj. No, no że ta... do zupy dosypali. Tak. Tajemniczo. nie, no przyznała się, to no, Przyznała się Lais... zastrzyki dostawała, no ale to jakby, wiesz, da, dawać sobie wstrzykiwać zastrzyki, nawet nieświadomie tuż przed Igrzyskami olimpijskimi no to Jak można nieświadomie nie nie no, dać... No, no, nieświadomie, nie, nie, nie, nie że... że znaczy, coś wiesz, jest, są, nie, są ludzie w takim jest taka metoda, tak? że pierwszy bierzesz, a później już drugi Zatem, już jest już już już w takim stanie, że nie wiesz, no. ale, ale jednak ten pierwszy to się chyba pamięta. No można siłą komuś też co nieco wstrzyknąć. No tak. No i... Nie, no dobrze ale mówi. Znaczy akurat się słabo pasuje słowo bianie, nieświadomie. Kurale. Znaczy wyjątkowo zgadzam się tutaj z panem Murowskim, który powiedział, że Kornelia oczywiście no, nie da się jakby no, tego się nie da wybronić. No, ale że zastrzykł sobie, nie, nie podała sama. No, ktoś tam jej w tym pomagał i tych ludzi też wypadałoby znaleźć. No, Epo, bo... Epo, Epo też nie kupiła raczej w sklepie no, jest, z odżywkami. Tak, tak. Z moim spożywczym nie ma na przykład. Ale był, tak, był taki moment w historii futbolu i w ogóle sportów, kiedy, głównie futbolu, kiedy Epo nie było na liście środków zakazanych. I z tego co słyszałem z źródeł dobrze poinformowanych medycznych skwapliwie skorzystała z tego nasza reprezentacja olimpijska w Barcelonie i była tak naszprycowana EPO, że im się uszami wylewało podobno. <grym> Także Dlatego tak biegali jak zapyziali. Owszem, stąd ten wynik z Australią 6 do 1 na przykład. I na Hiszpanii już było za krótko, bo tam jeszcze jednak tam było paru dobrych piłkarzy, ale... Ale tak, taka jest tajemnica medyczna podobno tego sukcesu drużyny Janusza Wójcika. Albo no, Hiszpanie może też mieli w sklepie. No. no, wtedy to był środek dozwolony, bo on po prostu wyprzedził swoją epokę, a Janusz Wójcik podobno z takimi historiami zawsze był na czasie. Wtedy, kiedy. nie był... tylko z takimi. No, z, z, z o tak, no, tak. Widziałem to... kilka tak. razy. W no, ale, ale jednak ale... <laughs> zastanawiam, zastanawiam się jednak, mimo wszystko, jakim cudem. Coś, co jest zakazane wśród lekkoatletów, nie jest zakazane wśród sportowców, może którzy... to jest kwestia temperatury na zewnątrz. No, ale nie, co znaczy, co, co nie, znaczy możliwe, że teraz pan Priestley też powie, że ma astmę i może mu darują. no tego w sumie nie wiemy, ale no, to zaczyna się robić trochę chore, bo na no, tym już omówiliśmy. <śmiech> tak, nie chcemy tak, się, nie tak, chcę tak. się no, ale, wgłębiać już w, tak. jakby w, w, w moralne tutaj. Tak, no po prostu, po prostu okazało się, że ten wpadł, no, w Norwegii to jest w ogóle y, bardzo... Y, medale Justyny Kowalczyk są komentowane oczywiście w świetle, w świetle tego, co się stało z Kornelią Marek, to znaczy wszyscy mówią otwartym tekstem, że przecież jeżeli jedna Polka się koksuje, to na pewno pozostałe również w domyśle znaczy, Justyna Kowalczyk. Znaczy, nie, tam, ja wiem, to, to chyba znaczy, jedna tak, gazeta tak napisała bardzo, bardzo daleko idąca, że tak powiem. Nie, nawet Marit Biergen to prostowała e, dla, dla prasy norweskiej i mówiła, że proszę nie wyciągać tego typu wniosków. Nie, no, tak, tak, bo ktoś tam to napisał, ale później trzeba to powiedzieć. Dużo, dużo gazet no, norweskich zaczęło to... to no, tak, tak, dużo zareagowało na, na, na to tak pozytywnie dla Justyny, że tak, ona, nie sądzą. To jest nie fakt norwesku? Może być fakt, to takie słowo, wiesz, dosyć międzynarodowe. Fakt z e, A, umlaut, na przykład, albo z dwoma, z dwoma go, go, go. I czyta się to, bo... Go, gorzej, że po angielsku słowo fakt oznacza zupełnie coś innego. I Niż i... polska gazeta fakt? Ale też, Nie, no, bo po polsku fakt też oznacza zupełnie co innego niż ta gazeta fakt no tak, ale mówię, że to raczej jest jest raczej zaprzeczeniem A, faktu no ale tak, językowo fakt, to fakt ja ostatnio jest. miałem taką zupełnie jakoś dziwny sposób uświadomiłem sobie, że taki nobliwy angielski filozof z dawnych czasów, który się nazywał Francis Bacon, to po polsku się nazywałby Franciszek Bacon. znaczy Franciszek Boczek Franciszek Boczek, wielki filozof nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób umarł, to tak mięso, to... Na pewno z... jakiś śmieszny. No tak, to znaczy są dwie teorie. Jedna teoria jest taka, że jechał powozem i postanowił nagle zbadać naturę kury, która biegała i wybiegł z tego powozu, żeby złapać tą kurę. Była y, mocna zima i przeziębił się i umarł na zapalenie płuc. A, A jak kurę skończę? No, nie wiadomo, o tym kroniki nie wspominają. A druga wersja jest taka, że po prostu wpadł na pomysł, że można by konserwować żywność za pomocą śniegu i lodu i wybieg też złapać tą kurę, żeby ją po prostu. Skonserwować. Skonserwować za pomocą śniegu i lodu i też się właśnie przeziębił. Ale pomysł z konserwowaniem żywności ja, za pomocą śniegu i lodu się trochę a przyjął. Umar, jak, jak wiele to... milionów ludzi. Ja, nie sprawdzają. <laughs> nie Bo Mam wrażenie, że już w tamtym czasie to jak był stosowany pomysł. Że już tak? Nie był bardzo odkrywszy. Ja wiem, I, ca I cała szósta arma pod Paulusa pod, pod Stalingradem też goniła ostatnią kurę. Zakończę ten wątek, wątek tym, że już na początku XIX wieku podobno odbywały się całe jakieś wojny między różnymi wioskami. O Latem. lód. Myślałem, że potem O lód. No. No no jest, jest bardzo zimą... metoda. Zimą zakopywali go, a potem tak. Tak, trzeba go było problem. wykopywać. Tak. I sobie podkradali ten To pierwszy, ten lepszy. Tak. Jak to pan... Kiedy, kiedyś, walczyli, kiedyś walczyli o ogień, a później o lód. Wyobraź sobie, że chcesz zrobić jecznicę, to, to połykam na, na drugi koniec miasta, żeby wykopać jajka z lodu. <laughs> <laughs> Dobrze, wrócimy do smartu. No tak, próbujemy wrócić do, ten, do, do, do świata w no pasjonującej kolegi Przemka. To co, o sporcie teraz? Tak. Trochę, to może tak najpierw z Krajowego Podwórka, bo tam w Ekstraklasie zmiany poważne doszło do szy, szy, tak. szybkie, ja hurtem. Generalnie rzecz biorąc następujący roku. No, ale tak A wiesz, czy, hurtem no trzy no, poszły właściwie w ciągu, i, Urba, w ciągu jednego dnia. i Urban to akurat dosyć długo, jak na polskie warunki. Zauważcie, że wyleciał trener. Lider, wyleciał trener lidera i wicelidera. To się to, rzadko to. w ligach Światowych zdarza, żeby zwalniać jednego dwóch. dnia. Jednego dnia. To, jest, to jest tak zwane dmuchanie na zimne. To jest tak, jakbyś jednego dnia zwolnił Guardiola i Pelegrinie. Jego, albo al... Fergusona i, i Ancelotti'ego na przykład. Też Ancelotti po tym jak wyglądał po meczu z Interem to wyglądał jak, ale czytałem, jak że do zwolnienia że nie, był. Nie, nie że absolutnie no, nie jest do zwolnienia, a przeciwnie, że ma 100 milionów. Minę miał taką, jakby pierwszy raz w życiu widział boisko piłkarskie. Czy w czasie, w wyglądało, w że, to rozumie, że rozumie zdecydowanie niewiele z tego co się dzieje na Murawie. No my oglądaliśmy sobie ten mecz i rozumieliśmy chyba zdecydowanie więcej niż on. Chociaż nie wiem, czy bylibyśmy w stanie jakoś mądrze zaradzić temu, co, co tam za, za zasieki postawił trener Mourinho. Mourinho, co o nim nie mówić złego czy dobrego, to jak wymyśli jakąś taktykę, to ona może być nie bardzo miła dla oka, ale niestety bywa skuteczna. skuteczna no no tak. ja, mam, ja mam, tak zastanawiałem się, skąd się bierze jego sukces w tego typu pojedynkach i skąd brak sukcesu na przykład w meczach... Y no, taki mecz jak, jak było mi dane obejrzeć w, w grupie Inter Barcelona na Camp Nou. Jemu się zdecydowanie mu to pasuje styl drużyn angielskich, które idą na wojnę w środku pola, tudzież włoskich które decydują się na taką kopaninę. To mu pasuje. Ma na tyle dobrych piłkarzy, którzy są w stanie pójść na taką wymianę ciosów, a przy okazji umiejętnie wyprowadzić jednym podaniem tych szybkich, bo zauważam, że Mourinho postawił na trzech napastników bardzo długo. Tak, to zagrał teoretycznie po składzie bardziej ofensywnie niż, niż meczu w... w Mediolanie tak, z Chelsea, niż gra w lidze. To, niż gra w lidze, nawet ze słabymi drużynami, gdzie mógłby grać obok siebie Pandew, Milito i Eto. Zresztą komentowaliśmy ten pierwszy mecz, że że, że nie rzucił wszystkiego na jedną szalę i, i, i nie zagrał trzema napastnikami. Tutaj zagrał i dopóki... Tak, byli... wiesz, było, było to dosyć logiczne o tyle, że gol strzelony przez Inter na wyjeździe to już właściwie zamiatał sprawę. tak? I on sobie z tego zdawał sprawę, że tak naprawdę e, stracić może spokojnie sobie gola jednego, nawet dwa. Jeżeli strzeli gola, to, to jest prawie że w domu. No i miał tych okazji kilka do zdobycia gola rzeczywiście, zanim Samuel to w sposób taki dla niego charakterystyczny. W najtrudniejszy, tam gdzie, tam, gdzie było najtrudniej kopnął. E, najmniej miejsca, żeby zmieścić. Znakomite podanie wprost. Kopnął wprost. Tak, no ale wcześniej Pandew dostał takie podanie, tak. Milito dostał takie podanie i nie umieli zrobić tego, co zrobił Samuel Eto. E, no i Samuel to, to chyba nie będzie bardzo lubiany piłkarz przez kibiców Chelsea, bo on co tam pojedzie, to eliminuje im drużynę. On powiedział przecież, że on wie jak z nimi wygrywać, po już to nie też po, Powiedział nie. też, że nie jest w najwyższej formie przed tym leczem. No Także... i ja trzeba powiedzieć, że to co zagrała Chelsea, to też wołało pomstę do nieba. Bo no nie mieli po pomysłu w ogóle, zupełnie. Ja nie wiem, czy oni stworzyli jakąś chociaż jedną sytuację, która by wiesz, jakoś tak pachniała golem, jak to no, no, mówią klasycy. Byli mocno sfrustrowani, może z wyjątkiem maludy który jest rzeczywiście w życiowej formie i jako jedyny wygrywał 2 trzy pojedynki jeden na jeden w jednej akcji i próbował stwarzać okazję swoim kolegom, no to w środku pola Lampard to miałem no, dłu długo no miałem wrażenie, że nie gra w tym meczu nie? Nawet chwilami komentowaliśmy, oglądając ten mecz, że to przypomina, nie wiem, jakiś mecz no powiedział modry Włodzisław, gdyby nie to, że Odra teraz zaczęła w piłkę grać, niespodziewanie. No ale, ale no, po prostu straszne. Dwa podania i trzecie gdzieś leciało w trybuny. Strzały, i, kopani, które i lądowały niemalże na aucie. No, no, katastrofalnie to wyglądało mm. ze strony Chelsea. A, a okazało się, że Thiago Motta jest urodzony do takich meczów jak ten, bo on dwoił się i troił i nawet wraz raz wybił piłkę pędzącą sobie nieśpiesznie do, do pustej bramki. Pędzącą nieśpiesznie piłkę. <laughs> no bo się tak raczej toczyła. Dzięki czemu zresztą miał okazję pokazać, no, Język. Poza, poza tym strzałem eto, to wszystkie strzały w tym meczu się toczyły do bramki tak, bardziej tak. Niż, niż, no, niż nie wiem co. No były trud... świszczące i nurkujące. Tak, trudno tru, tru, zresztą tru, tru, tru, <laughs> tru, no bramkarza o dziwnym nazwisku Turnbull obwiniać o, o ten wynik. Wydawałoby się, że, że można by skorzystać z, brak, z braku dwóch pierwszych bramkarzy Chelsea w tym spotkaniu. No ja ale... Myślę, że akurat to, że on zastąpił Hilarię to z korzyścią dla Chelsea Chyba tak, bo jak się patrzyło, co Hilario momentami wyprawia. No i Też mam takie wrażenie, że wtedy, kiedy przychodzi Interowi grać z drużyną, która długo trzyma piłkę i nie daje sobie jej tak łatwo zabrać i niechętnie idzie na wymianę ciosów, myślę tutaj o, na przykład o Barcelonie, to już nie wyglądało to tak różowo w tamtym meczu z Barceloną. I nawet śmiem twierdzić, że w lidze włoskiej drużyny, które grają taki futbol jak Fiorentina na przykład, też yy, przysparzają, no, ostatnio Katania przysporzyła, ale to już wiemy dlaczego przysporzyła trudności Interowi Inter po prostu ten mecz puścił po to, żeby mieć dużo siły na, na, na ciężką, fizyczną walkę yy, przeciwko Chelsea no i chwała im za to, bo rzeczywiście no, nie, niecodziennie eliminuje się taką drużynę, jak, jak drużyna Chelsea z, z Ligi Mistrzów na tym etapie, no, yy, tylko zauważmy, że nikt nie komentuje tego w takim tonie jak odpadnięcie Realu Madryt Wszyscy komentują, no, że jest że... przegrana z Interem, to nie przegrana z Lionem, no. No to to raz, raz to poza tym to nie jest. To jakaś... nie... Tym nie... w tym sezonie nie prezentuje się tak jak Inter. Poza tym to nie jest szósta z rzędu porażka Chelsea na tym etapie rozgrywek. To jest co innego. Poza tym, Chelsea to nie jest drużynia, która w którą wpompowano w jednym sezonie 250 tak, czy tam no, nie 270. wpompowano parę sezonów temu. Gwałtownie. Tak, tak, tak, już. I zobaczmy, jest... że tych piłkarzy, w których, których wtedy kupowano, tak jak Damien Duff na przykład, czy no nie wiem, wielu ich tam było takich Sean Wright, Phillips, to już w ogóle nikt nie pamięta że oni w Chelsea kiedykolwiek grali. No Wainbridge chyba wtedy właśnie przyszedł, przyszedł pamiętam tak. takiego też obrońcę, Glenn Johnson się nazywał. Teraz Glier, tak. No Bardzo wielu piłkarzy, którzy zostali kupieni za te, za te szybko wyłożone pieniądze, pożegnało się z drużyną Chelsea. No bo było to kupowane tak, no, tak, no rzadko był takie, kurtem na pałę. Rzad, żeby, tak, tak rzadko powiem. takie zakupy... No żeby wydać pieniądze. Tak. Dopiero no no szyb... no właściwie jak Mourinho przyszedł, to zaczął robić z tym porządek. Także tych piłkarzy, którzy mu nie byli potrzebni, wyrzucał, a, a bardziej kupował z głową. Znaczy... Strach pomyśleć, co by było, gdyby Mourinho dostał od Moratiego teraz takie pieniądze, jakie dostał Real Madrid. Myślę, że bardzo szybko byłby w stanie sięgnąć po Grając brzydko i zęby by nas bolały, ale myślę, że powtórzyłby to, co zrobił sporto swojego swego czasu. Bardziej jestem ciekaw, co by było, gdyby Mourinho w tej chwili poprowadził drużynę myślisz, że... ze środka tabeli ligi y, angielskiej y, typu Aston Villa albo hiszpańskiej typu Atletico Madrid. Wtedy, wtedy, wtedy chciałbym zobaczyć drużynę, ten jego geniusz cały, w który ja tak średnio czasami wierzę, jak patrzę na takie mecze, na przykład jak mecz z Barceloną, gdzie Inter rzeczywiście nie istniał. No zobaczymy, no jakby stąd, stąd. weryfikacja już niebawem, bo losowanie dopiero jutro, więc nie, nie wiemy jeszcze, nagrywając no tak, no, tak, no. to, z kim Inter się zmierzy, no ale... No... Parę, parę niezłych ekip tam jest, chociaż z drugiej strony parę niezłych ekip się pożegnało z, z, z no jest tak Dziwna jest ta ósemka tak w ogóle. No, no dziwna, parę no... drużyn, które wydawało się tak spokojnie nie ma, no a jest Bordeaux, Bordeaux jest Lyon. Jest, Lyon, jest Bayern Monachium, który po raz kolejny potwierdza, że w Bundeslidze może brać lanie od jakichś tam dziwnych Wolfsburgów, a, ale jak przychodzi do drużyny niemieckiej, która ma w pucharach coś zdziałać, to zostaje tylko Bayern, choćby w swojej lidze był w połowie tabeli tak, a Stuttgartu nie właśnie ma to właśnie, że, to, że, to, że, to, że to, że nie ma Stuttgartu, zostawiamy sobie na deser tak? yy, znaczy, nie ja wiem, bo tak yy, znaczy, dla mnie to było oczywiste, że Stuttgart to jest drużyna o dwie ligi niżej niż Barcelona i tak jak napisałem w komentarzach ten mecz w Stuttgarcie tylko zaciemnił obraz tej różnicy klas między tymi zespołami jak ktoś popatrzył na to jak Barcelona Guardioli gra w meczach wyjazdowych z Wisłą Kraków, porażka tak? w Rosji czy w Kijowie mecze, które przy remisach kończyły się szczęśliwym zwycięstwem po jakimś rzucie wolnym czy jak w zeszłym roku Barcelona Guardioli wyjeżdżała gdzieś to przywoziła sobie jeden punkt i zazwyczaj wynik jeden do jednego po to, żeby później rywalowi wybić z głowy grę w piłkę nożną na kampną, i nie dlatego, żeby niosły te, te, tą drużynę do ataku trybuny dopingiem, tylko oni po prostu na wyjeździe się oszczędzają. Grają tyle, ile potrzebują, a nie tyle, ile, ile mogą. No. I tutaj też nie zagrali tyle, ile mogą ze Stuttgartem, bo gdyby musieli to spokojnie Messi, zamiast mijać kolejnego obrońcę jak tyczkę, zagrałby piłkę wcześniej i, i pewnie czy Pedro, yy, czy, czy Zlatan byliby wcześniej sam na sam z bramkarzem i wynik byłby jeszcze 6 czy 7 ze Stuttgartem. No to to wyglądało tak, że mógł być. Mógł być. No Zdecydowanie jakbym miał pozycjonować tu Stuttgart, to on jest niżej nawet o klasę, jak dla mnie, niż, niż Bordeaux czy właśnie Bayern w tej chwili. To była taka drużyna raczej z tych, tam gdzie Olympiakos się lokują, czyli no, jeżeli mam to klasyfikować to pierwsza liga dla mnie w tej chwili to jest Arsenal, Manchester, Chelsea, Barcelona, druga liga to te zespoły ze środka Ligi Mistrzów, czyli właśnie Bordeaux, nie wiem, Lyon, Bayern, Monachium, a trzecia to Stuttgart, Olympiakos, takie zespoły, które rzeczywiście nie mają żadnych szans z tymi z pierwszej. No i takie zostały trochę te pierwsze i drugie. No. No a Real Madrid pokazał, że jeżeli go plasować w jakichś stanach europejskich, to raczej między miejscami w rankingu Ligi Mistrzów między 12 a 20, gdzieś tam po środku tego. Bo jeżeli sześć sezonów z rzędu, niezależnie od tego, jaką się ma kadrę trenera i, i, i prezydenta... Jak niezależnie? Zależnie, bo ta kadra sporo kasy kosztowała, od sześciu lat sporo kosztuje. No jak się Więc... do tego, za, to, za, za, to, za ile się ich kupiło w tych, w tych, przez te sześć sezonów doda się zarobki, to wyjdą dwa miliardy. To, to nie jest te 780 milionów euro, o których się mówi. Jak się doda, to ile ci piłkarze w tym czasie zarobili, którzy próbowali się przebić do, do ćwierć finansów, są 2 miliardy. Można kupić pewnie wszystkie ligi w Europie <grym> za, za te pieniądze. No, parę niezłych zespołów. No, już nie będziemy szydzić z Realu, bo robi to cały świat generalnie. Po tym meczu z Lyonem naprawdę się nie spodziewałem, że to się tak dla Realu skończy. No, kibicom pozostaje poczekać do przyszłego roku. No, oni tak od sześciu lat już, już, już czekają. Tak, no, no to też się to skończy jakąś tam drobną czystką w szatni, bo nie przypuszczam, żeby muszą być jakieś jak, jak, tak, jakiś kozioł ofiarny. tego, co pierze ręczniki. Znaczy, nie no, pier, pierwszym pierwszym, pierwszym skazanym miał być, miał być igłań, który, który nie trafił do pustej bramki i wszyscy zaczęli na nim psy wieszać i w ogóle to, to najprościej jest go obwiniać, mimo no, tego, że to jedyny napastnik chyba, który strzela bramki. Tak, no. tak. I ciągnie grę zespołu w, w, w lidze. Drugim jest Kaka winnym, tak jakby nie wiedzieli, że można, trzeba, powinno się go ustawić na jego naturalnej pozycji, a nie tam, gdzie, gdzie jest ustawiany w realu. No, a tak naprawdę trener, który nie wiedział kompletnie jak zareagować i miałem wrażenie, że jest bardziej zagubiony niż Ancelotti akurat w tym meczu, bo nie mówię, że w ogóle Pellegrini jest zagubiony, bo nie jest, co widać po wynikach chociażby w lize hiszpańskiej i po tym jak ten Real w Lidze Hiszpańskiej gra. Fakt, że przeciwników rzeczywiście w Lidze ma słabych po prostu. Bo Liga Hiszpańska to jest... To jak się popatrzy, gdzie jest Walencja... Zresztą to pokazało też to, co zrobiła Sevilla w Lidze Mistrzów, tak? Bo ja też się nie spodziewałem, że... Z CSKA że, że ja rozumiem, że Liga Rosyjska naprawdę idzie w górę. Ale I że nie aż tak. Że, nie aż tak no że jednak Liga Hiszpańska to jest dużo mocniejsza i że drużyna ja taka. Pan, chciałem panom przypomnieć, jak to z pół roku temu się rozpływaliśmy nad tym, jak silna jest Liga Hiszpańska, bo była. w porównaniu na przykład z Ligą Włoską. No ale, ale, ale wtedy problem polega na tym, że wtedy Minęło. było. pół roku i co? To e, Liga no, Włoska znaczy... jakoś tam też bardzo, no bo mamy tylko Inter tak naprawdę z Ligi Włoskiej. No, reszta drużyn też, jak się okazało. No, milan, milan, milan, milan w zderzeniu. Z Ligi, z Ligi Hiszpańskiej, Hiszpańskiej też mam, mamy jedną. Mamy Barcelonę, no która... Yy, tak, no, tylko, że to też jest, yy, to też jest tak, że w Lidze Angielskiej niemożliwe jest to, żeby dwa kluby czołowe... Tak naprawdę najmocniejsza liga to Liga Francuska i Angielska. No ale w, Ag... licząc liczbą drużyn w, w, Angli w Anglii niemożliwe jest podpisywanie praw telewizyjnych na takiej zasadzie, na jakiej one są podpisywane w Hiszpanii. W Hiszpanii są dwa kluby, ogromna przepaść i potem reszta. Niemożliwe jest to, że kontrakty się renegocjuje na prawa telewizy telewizyjne po tym, jak drużyna spada. Mało tego, w Anglii jeżeli drużyna spada... To utrzymane są y, kwoty y, y, po to, żeby y, z, z, z ekstraklasy, że mówię, li, pierwszej ligi, po to, żeby kluby mogły wypłacić zawodnikom, którzy odejdą, bo mają tak podpisane kontrakty, brakujące pensje, i żeby te, te, ten zespół mógł się odbudować w jakimś tam czasie. Efekt jest taki, że drużyny spadające nie wracają, y, nie, nie spadają y, znowu ligę niżej, tak? Jak, tak, jak drużyny, które no chyba że Lidz. No chyba, że no, ale oni mieli a rzeczywiście. No i tak jak ta, to, ten sam, to samo wróży Portsmouth w tej chwili. Tak, to takie przeinwestowanie. No, wracając do tego, bo to jest zdecydowana zmiana układu sił, to, co się teraz wydarzyło, że jest jedna drużyna z Hiszpanii, nie ma trzech, gdzie, gdzie do półfinału, a już, nie ma, a już nie ma Chelsea, nie ma już od dawna Liverpoolu, tylko dwie drużyny z Anglii, fakt, że bardzo mocne i dobrze grające. No i. Jest, no ale dwie francuskie, rosyjskie. Jest aż sześć jest... nacji, tak? tak. Yy, pozostało osiem zespołów i aż sześć krajów. Zobaczymy, jak to będzie w półfinałach, bo obawiam się, znaczy bardzo dużo będzie zależało od losowania. Jeśli by się to rozlosowało tak, że ta teoretycznie słabsza czwórka trafiłaby na tą mocniejszą czwórkę, no to półfinały już mogą być bardzo. No jest takie jest to łatwo przewidywalne. Yy, tak, tak, no ale ponieważ losowanie, jak wiadomo, bywa złośliwe, więc może się tak to poukładać, że. Że, ktoś że szybko tych... na siebie trafią na przykład takie drużyny jak Manchester, Arsenal, Barcelona i Inter na przykład. Tak, no wystarczy, że właśnie ta czwórka się spotka ze sobą, a pozostałe cztery i możemy że dwie francuskie w, że... w półfinale na przykład. Na przykład. Dwie <laughs> francuskie w finale, to by było. No to już będzie ciężko, tu już no będzie tak, ciężko, bo... No, przez półfinały jeszcze cztery. Kiedy to ostatnio tak, tak, był taki czy... finał, którego się nie chciało oglądać? No włoski finał. Tak, tak to e prawda. prawda. Ale Ferguson miał na ten temat inne zdanie. No, na temat włoskiego finału? Tak. No, czy wiesz, no, również, również można mieć podobne zdanie na temat ostatniego meczu Chelsea z Interem, no ale dla normalnego kibica, który nie kibicuje żadnej z drużyn, to jest taka przyjemność mniej więcej jak oglądanie tortur. Jeżeli jesteś normalny, to wychodzisz. Jak chyba, że jesteś świrem, to wtedy zostajesz. No, no myśmy no, zostali. Zostaliśmy myśmy, w tym tak, momencie. No, zostali do końca akurat. No, ale. No to no to bardziej ciekawość stawiliśmy. <grystwa> cie, cie, cie, Byliśmy bardziej ciekawi, jak to się skończy. <grystwa> czy ofiara umrze, czy, czy, czy przetrwa? Dobra, bo... Mistrzów to, to tyle. Tak, ci... No bo właściwie to zacząłem temat Ligi Polskiej jakoś tak nam się tak. udało, z miarem miękko Ale przejść na Ligę li Mistrzów. Czuje pewnie niedosyt. Y... Tak? Cały świat zachwyca się Messim. No my... bo jest ja, ja się akurat czym zachwycać. No bo to wariat jest. Prostu... On gra na takim poziomie. zapyziały. Znaczy no, to, no z, tak, to, ale... to z jaką łatwością on mija obrońców w końcu nieprzypadkowych ludzi, nie, nie ludzi z drugiej ligi, tak. czy, czy jakichś tam piłkarzy, którzy świeżo zostali reprezentantami swoich klubów, tylko to są uznane nazwiska w świecie piłki. A przy nim wyglądają naprawdę, jakby się zgubili na postać z kresków. <głos> tak, on tak. tak Ale śpiesza, to od razu tym, Poza tym, ma poza tym ten, on wygląda jak taki chłopak z podwórka, który wyszedł po to, żeby minąć wszystkich zawodników drużyny przeciwnej, postawić piłkę na linii, wrócić z nią na środek, minąć ich jeszcze raz i dopiero strzelić gola, bo oh. to mu sprawi prawdziwą krawędź. Ah, <głos> on, on nie robi niczego szczególnego, on robi dokładnie Biegnie to samo. co wszyscy inni tylko półtora razy szybciej. Ja I, pamiętam, i, piłkę, ja, I piłkę ma bliżej stopy ja, jakieś jakich, 10 razy tak, niż Jakimś idzie. cudem nie da się mu piłki adem pamiętam jak oglądałeś mecze Barcelony, tutaj wspomniałeś na ostatnim podcaście na turnieju w Amsterdamie i tam grał Javier Saviola i opowiadałeś o tym, że oni <grym> dlatego nie mogą złapać Javiera Savioli, dlatego że on jest zawsze o pół metra szybszy od wszystkich. Jak oni robią ślizgę, tylko on już jest, no, jest tak, tylko, że, tylko, że, szikanie, tylko, że on piłkę trafił. kopał na dwa metry do przodu, a później ją doganiał. I tak to wygląda, jakby miał na sznurku, który ma dwa metry. A Messi wygląda, jakby ten sznurek miał 2 centymetry przy, przy, przy stopie. No a on jest był to, na prostu oni nie są w stanie ty, po prostu zareagować na to, co on robi. No, jest za, za szybko dla nich. No... Co? Znaczy trzeba dodać jeszcze jedną istotną rzecz, że jak się obserwuje Barcelonę Guardioli z ubiegłego sezonu i z tego, wiadomo, że to nie jest ten sam zespół gra, inaczej jest po większej ilości meczów, jest bardziej zmęczony, ale rytm meczowy i sposób w jaki gra w, określonym, w określonej fazie sezonu, jest bardzo podobny. Ta drużyna po prostu, tak jak mówi Sir Alex Ferguson, drużyna musi w, w kluczowym momencie sezonu musi być w, w decydującej formie fizycznej. I rzeczywiście po tej drużynie w drugiej połowie w meczu z Walencją i w meczu ze Stuttgartem było widać, że oni fizycznie są po prostu do tego meczu dobrze przygotowani, do jednego i do drugiego. I widać to po, po zawodnikach wszystkich. Widać to po Piqué, widać to po Messi, widać to po Touré który grał po dłużej przerwie, widać to po Aurim, który nie grał przez, przez dłuższy czas. Drużyna zaczyna od odzyskiwać świeżość no akurat teraz, kiedy przyjdzie grać za, za jakiś czas, nie wiem, tam za, za w trzy tygodnie, tak trzeba przyjdzie grać z, z Realem o mistrzostwo. Yy, zaraz trzeba będzie grać mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. No i no i dobrze, no, urwał się Xavi, no ale to jakaś tam przeciążeniowa kontuzja. Ten człowiek zagrał we wszystkich meczach tego sezonu w Barcelonie, więc jeżeli ktoś miał być przeciążony, to akurat on. Dobrze, tylko na dwa tygodnie wypadł. Dobrze dla, dla, dla, dla klubu. No. Także ja bym ja nie wyciągał specjalnych wniosków z tego meczu ze Stuttgartem i z tego, znaczy, że Messi biegał między nimi jak między tyczkami. No ale w czasie weekendu znaczy, jak, też jak, tak biegał. Jak mówiłem, tak, no tam była Walencja. No. Tak, jak mówimy o Messi, to mnie się od razu w ogóle ten sezon, znaczy sezon, ten rok yy, wprawdzie dopiero się rozpoczął. Sezon się już tak powoli kończy, ale zdecydowanie dwóch ludzi się w ogóle wybija w tym sezonie ponad przeciętność, to jest Messi, no i Runej na pewno, kompletnie inni piłkarze, kompletnie inny, inny styl gry ale skuteczność podobna. Ponad 30 końcowa. goli we wszystkich rozgrywkach obaj strzelili, to prawda. I naprawdę byłoby dla mnie bardzo takim fajnym zakończeniem sezonu, gdyby właśnie oni przeciwko sobie zagrali w finale Ligi Mistrzów, gdyby tak to tak, losowanie to się, się ułożyło. Powtórzenie powtórzenie to, bo finału, naprawdę to szkoda prawda. by było, żeby któregoś z nich zabrakło, którejś z tych drużyn, żeby zabrakło, bo obie mają... To jest, tak, to jest interesujące, że w, w ubiegłym sezonie ja życzyłem sobie finału Manchester-Barcelona od samego początku, bo uważałem, że to są dwa zespoły, które zdecydowanie zasługują. I nic się nie zmieniło. No, I nic tej... się nie zmieniło, żadnego nie ma rozłamu w układzie sił. Ciekawie byłoby też zobaczyć Argentynę grającą przeciwko Anglii na Mistrzostwach Świata. Raz, że ogromny klasyk dwa, że oni przeciwko sobie. No. No, tylko ból taki, że o ile Runej w reprezentacji Anglii jest tym samym Runejem, bo tam ma trenera trener, i trener, trener ma głowę, to Messi w reprezentacji niestety no. bez trenera jest no, no połową po, po, znaczy, siebie. Trener jest, ale głowy nie ma. Tak, to można tak powiedzieć. Ale mimo wszystko takie pojedynki na Mistrzostwach Świata czasami, czasami kończą się tak. dziwnymi, dziwnymi wynikami również. Czasami Anglikom też tak. pół po, po drużyny wypadło. Tak, trzeba powiedzieć. Że, no, pół nie, no, ale Beckham Owen to jest taki ważna część no, yy, Beckham to już nie, chyba tak nie wiadomo czy się zdąży no. wykurować no Beckham to, chociaż pamiętajmy, że Beckham też kiedyś miał taką kontuzję no, młodszy był wtedy, to na pewno na jego korzyść działało kiedy go kolega Duszer tam Złamał. Z, z, złamał. I też mówiło się, że nie pojedzie, a medycyna okazało się jest szybsza od, od światła i go wykurowali. No tylko, że wtedy to była kość. No, zawsze tam kość wśród Łatwiej kość, łatwiej kość załatać, niż, niż tak. potem ścięgno pogrubać. No że ścięgnem niestety jest trochę gorzej, bo tam się żadnej śruby nie wkręci, żeby, ten, no nie, żeby to się szybciej pozrastało. Tak a propos Fergusona jeszcze i Manchesteru, bo ostatnio, nie wiem, jakoś tak się złożyło trzy mecze. Obejrzałem Manchesteru ligowy i widzę mistrzów. Przez tak. przypadek, jak otworzyłeś lodówkę, jak. Tak, był. I akurat był Manchester. Nie, ale e, e, patrzyłem sobie na, na, na, tego, na tego Fergusona, który już tak. Całe życie te mecze ogląda. Tak, całe życie te mecze ogląda tak. i tak się patrzyłem na piłkarza, który się Fletcher nazywa. I dla mnie to jest w ogóle taki właśnie wyznacznik geniuszu Fergusona, że on z człowieka, który tak naprawdę. 10 lat temu to on był nijaki, no, kompletnie piłkarz, który się, no, miałem wrażenie, nie nadaje, nie nie, nadaje nie, do tego Manchesteru. tak grał, jak się nazywa. Tak, tak. Ja, Jak plomba po <śmiech> popsu tym zębie. mniej więcej. Pasował I on i tak gra bardzo... na, chwilę. na chwilę. I on tak, tak, tak z roku na rok, niby tam się gdzieś pałętał w tym Manchesterze, niby wchodził, nie grał, a po prostu w tym sezonie to jest facet który no, nie jest, jest rostym, siłą na Od paru sezonów. Ale on jest trzy, trzy, siłkarzy, trzy, trzy sezony temu jego siłkarzy, gol zapewnił. Nie są wielkimi za... gwiazdami, którzy nie przychodzili za gigantyczne pieniądze, tak. tylko po prostu są takimi wyrobnikami, którzy wiedzą, co mają robić. Przynajmniej za takich są uważani. Czy Michael Carrick jest podobnym piłkarzem. Znaczy no, jest... Przypomnijmy sobie, no tak, Ferdinand przychodził jako wielka gwiazda, tak, ale widzić był już, najdroższym, najdroższym był obrońcą w historii no tak, futbolu, ale, ale Wittich to przychodził jako no, taki no, znikąd, no. znikąd zawodny. Wes tak. Brown, który no. grywał, grywał i cały czas tak naprawdę knocił. No, miał wie, wiele takich tak, sytuacji, no, które, no, jest, które no, jest, prostu, jest to, jest to, A do tego, no, no fakt, że ostatnio przestał Manchester dostarczać tych młodych wychowanków, tak jak to było w czasach Skolsa, Beckhama czy, czy Gixa, że mieli taki hurdek kurtowy rzut, no, teraz, jak, jak teraz, w tej chwili w Barcelonie, ale kurto... to też jest kwestia pokolenia. To, to też nie można tego zwalać na, na szkolenie. No tak, prostu. ale jak popatrzymy na Portugalczyków, który on pościągał, tak? czyli na niego, czy, czy Andersona, też właściwie w momencie, jak oni przychodzili, to były trochę no tak naprawdę dla świata. Więc nie Anglików, ale do Portugalczyków młodych, nie wychowanków, ale z tam ich wyciągnął no, ter, teraz i nie też, robi, teraz, nie robi teraz, z nich ludzi. Teraz też sprowadził obrońcę belgijskiego za 300 tysięcy tak. euro człowieka. Wydawałoby się, że no przecież tych w Belgii Węgier wie wszystko o, be, o belgijskich piłkarzach. Nagle wyjmuje młodego reprezentanta e, kraju i wszyscy mówią, że to wielka przyszłość futbolu. Zobaczmy fakt, że wypuścił tego pikę, ale głównie dlatego, jak się posłucha wywiadów z Gerardem Piqué, dlaczego on wylądował z powrotem w Barcelonie. On po prostu bardzo chciał grać w Barcelonie, a wiedział, że będąc w klubie nie przebije się do pierwszego składu, bo klub po prostu miał taką politykę, że na środek obrony, oprócz Carlesa Pujola, kupował zawodników z zagranicy, bo wiedział, że nie szkoli na takim poziomie obrońców u siebie w klubie. Więc Gerard Pique odszedł do Manchesteru United, zobaczmy, że Ferguson zwrócił uwagę na piłkarza, który nie łapał się w ogóle w pierwszej drużynie Barcelony. Fakt, że go później wypożyczał, później go oddał, ale mimo wszystko zwrócił na niego w odpowiednim momencie uwagę. No wielu jest takich piłkarzy, to można, no, trener wielki, a do tego, no, umówmy się, no to, że on 25 lat trenuje Manchester, to wiedzą wszyscy, ale wtedy, kiedy, kiedy dochodził do finałów Europejskich Pucharów z drużyną Aberdeen, to, to on był rok 81, drugi, no Panowie, to w ogóle można było piłkę łapać w ręce podawaną do bramkarza jeszcze przez sześć kolejnych sezonów. To w ogóle inna epoka. historia. Jeszcze można było mieć zapadniętą klatkę i brak mięśnia brzucha tego łydki, to będąc piłkarzem. A Peter Shilton jeszcze miał parę lat kariery przed, przed sobą. A Dino, to Dino Zoff to w ogóle jeszcze najlepsze jeszcze lata. świata miał przed tak, sobą. W ogóle nie, to już archeologia futbolowa, to jest to, to, to w tym, co, co w tym czasie osiągnął ser. No fascynujące jest to, jak się patrzy na niego podczas meczu, że jak pada bramka, bez względu tak. na to, kto jest przeciwnikiem, on się nadal tak samo cieszy. Tak, no i fascynujące jest... jest też to, że, że po drugiej stronie barykady stoi absolutny debiutant, czyli człowiek w ubiegłym roku, absolutny debiutant w wielkim futbolu, czyli Guardiola, który w tym roku potrafi wyciągnąć wnioski, nadal prowadzi drużynę na tyle sprawnie, że nadal walczy ona o mistrzostwo i nadal jest jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Dwie zupełnie inne osobowości, dwa zupełnie inni ludzie. Jeden wybitny piłkarz, drugi piłkarz żaden. No tak to się. No, życzę Guardioli, żeby, żeby był takim fergusonem Barcelony. Wszyscy sobie w Barcelonie tego życzą, tylko nikt nie wie, jak myśli na ten temat Guardiola, bo on do tej pory nie przedłużył kontraktu i do, wszystko się okaże w, w czerwcowych wyborach prawdopodobnie. No i teraz myślę, że możemy przejść do naszego kraju i tylko jeszcze zakończę, tak przejdę do tego a, kraju. bo myśmy, tak, zaczęli od skorzy. myśmy zaczęli od skorży, a wylądowaliśmy na Lidze Mistrzów. Takim, ale... takim stwierdzeniem, że jak tak patrzyłem właśnie na Messiego, jak biega, to tak myślałem, że gdyby się w Polsce urodził, to pewnie by w jakiejś spółdzielni inwalidów koperty kleił. E, w sensie to jest jak, jak powiedział Marek Piekarczyk o Jim Hendrixie. Gdyby Hendrix urodził się w Polsce, zainteresowałby się nim tylko Kotański. To tak. A inny geniusz piłki, trener Engel powiedział, że jest zainteresowany przejęciem Wisły i Legi, tego samego legii, dnia. To, to jest więcej tak samo mądre jak wypowiedź Javiera Maszerano, który jak pojawił się na, na, w Liverpoolu, to powiedział, że całe życie chciał zagrać dla czerwonych diabłów. <laughs> jak można sobie zdobyć miłość obu klubów jednego dnia? Właśnie, tak właśnie strzelił sobie w stopę trener Engel. Podobnej wypowiedzi również udzielił Robinho, jak się pojawił w Chelsea. Manchester City. Man Manchester City. powiedział, że całe życie chciał zagrać dla, w Chelsea. <laughs> No nie, ale wróćmy do, te, do tych tutaj manewrów do naszych, no tak, naszych tak. prezesów szalonych, którzy postanowili, tak jak mówiliśmy, z, zwolnić lidera. No to Jaka liga tacy prezesi? No? Tak, tak. No i obie drużyny zresztą już zdążyły zagrać mecze w Pucharze Polski. Wiele się nie zmieniło pod, pod wodzą nowych szkoleniowców. E, no nie wiem, dla mnie to po raz kolejny. No, bezsensowny ruch kompletnie. Bo... W obu klubach? W obu klubach, tak. tak bo, bo zmiany, ty bardziej, że ob, oba kluby podpisały kontrakty z trenerami tak naprawdę do końca sezonu. Nawet Czyli jak... ten, który będzie mistrzem ma szansę, ma szansę zostać, zostać, ale Ja też pamiętam, że Białas już raz przejął Wielkoszka, legię. Ale też był mistrzem. Tak, na, na pół roku i miał całkiem niezłe wyniki a i, tak go, i tak go wymienili no nie wiem, dla mnie to w ogóle bardzo, bardzo dziwne a już w ogóle zatrudnienie Kasperczaka w Wiśle, no to jest historia nieprawdopodobna no biorąc pod uwagę to może że... chodzi, o, chodzi o tą sprawę sądową dzięki temu się zakończy znaczy znaczy, znaczy pacta sunt servanta, tak? była sprawa, są pieniądze trzeba zapłacić, oni ze sobą się, się znają tylko, nie, nie wiem, tylko czy pytanie komisji. jest jaki skutek tego będzie, bo jeżeli trener nie ma wpływu na transfery yy, znaczy, dla mnie skutek, upłacie, tej... nie może nikogo kupić dla mnie skutek w tej chwili jest prosty, Lech ma mistrza no. No. teraz to już o ile wcześniej no, mogłem się zastanawiać jak to się skończy to teraz po prostu no, no, no, no, Lech ma stroma. jeszcze piłkarza, który jak ostatnio widziałem, też pobiegł jak zapyziały jak no Krzywiec, no. no, no. mówiliśmy tak. o nim że to dobry transfer i okazało się, że zaraz po tym jak to powiedzieliśmy to, to przebieg całe boisko z piłką, na koniec co to prawda to za... od, odrachwała się piłka lekko otarła, no ale jakby się nie otarła to myślę, że też że też Piłki nie widziałem i to nie tylko dlatego, że tak mocno uderzył akurat. No śnieg padający był śnieg też. Śnieg padający i piłka. Ja nie potrafię zrozumieć dlaczego ta piłka ma taki kolor. Bo żeby jej nie było widać. W ogóle jej nie widać. Znaczy, może piłkarze ją widzą. Fajna piłka. No, Ej, fajna czy... by była, jakby była taka piłka, co publiczność widzi, a piłkarza nie widzą. No. Tu sprawę. To ja myślę, ja myśl, że można by kiedyś rozegrać mecz zieloną piłką. Byłoby to dosyć ciekawe. Tak, idealnie w kolorze trawy. Tak, tak. Ja jak kiedyś zielono piłko. Na, trawie? na sali. No, na sali Zatem ona była taka mocno jaskrawo zielona, jak ja pamiętam. Odróżniałaby się. Ja jeszcze Ale chciałem nie... wrócić do, te, do trenera Kasperczaka, bo nie wiem, czy widzieliście konferencję prasową już po tym, jak został ogłoszony nowym trenerem Wisły jak on mówił i, i jak dochodziło tam do tej sprawy sądowej. Sądowej, czy w ogóle do jego stosunków z, z prezesem Cupiałem, to on tak zerkał sobie gdzieś tutaj, miał jakąś kartkę chyba przygotowaną i wtedy właśnie z tej kartki czytał coś tam, że przeprasza, że, że ze trzy razy po prostu sięgał. I jak ta, tak, jakby tak miał, że jak były jakieś błędy. Tak, to, tak jak miał napisane przed konferencją, że w trakcie konferencji ma tam te cztery zdania napisane wygłosić, jako się wpleść w swoją wypowiedź. W plusie, I w się bardzo, pokajać. Tak, tak, tak. Kajał się strasznie no i to dla mnie, nie, nie wiem, też no, wyglądał no, to bardzo no, smutno. No bo Tylko, umówmy się, zmienianie trenera w momencie kiedy drużyna jest fizycznie przygotowana do rundy tak jak jest i już nic się z tym nie da zrobić może zacznie strzelać, jeżeli odpowiednio wykonawcy się do, do, do, dostosują do pomysłów trenera prostych, aż skutecznych. Kasperczak ma kilka takich pomysłów, które wszędzie się sprawdzały pod tytułem podanie krzyżowe. No w górniku e, tak, średnio. średnio. No, no bo, nie miał, <średnio> bo nie miał piłkarza, który mógłby tą piłkę do tych napastników zagrać. tak? tak. tak? E, w, przyszedł do Wisły, miał Szymkowiaka, który piłkę zagrywał do Żurawskiego i Frankowskiego. Oni się zmieniali pozycjami. Któryś na tą piłkę wchodził, zgrywał ją do środka, do tego drugiego. Tamten dokładał nogę i był z tego gol. Proste wydawałoby się jak budowa cepa. Tylko trzeba to wykonać odpowiednio. No i, i tu się zaczynają schody. Bo czy czy, czy jest zawodnik kreatywny w środku pola w Wiśle, który potrafi zagrać taką piłkę do szybkiego napastnika i czy jest taki napastnik? Śmiem wątpić. Wiem, że są tacy piłkarze w Lechu Poznań rzeczywiście, że jest zawodnik Krywiec, jest zawodnik, jest zawodnik Lewandowski, który na taką piłkę pójdzie i, i, i strzeli. A jak jej nie strzeli, to Krywiec sam pójdzie i też strzeli. Legi i Wiśle to pozostaje się modlić, żeby, żeby Lech jak najwięcej Wojtkowiaków miał wyrzuconych z boiska i to jest jedyna szansa dla nich, żeby tracili punkty z Bełchatowem w takich okolicznościach jak ostatnio. Księściu. Tak się zastanowiłem, że skoro został zwolniony po trzech meczach, których zdobył punkt, tak? Urban jak Trzy te, punkty zdobył. Te trzy punkty zdobył. Tak sobie myślę właśnie, że myślę, że każdemu trenerowi, patrząc pod czołówce od Fergusonów i Mourinho zaczynając. Zdarza myślę, się, że, że w każdy meczak nawet trzy punkty. Czasami. Miał nawet gorsze serie i, i po prostu, no, ja, ja tego nadal nie, nie mogę tego zrozumieć. No i szkoda mi, że polską piłką. Rządzą tacy, tacy prezesi, którzy... No, Przecież prostu... wiosna się zbliża, przesilenie, wiosenne, jakieś konflikty. Tak, jeszcze dla, dla porządku powiemy, że Ricochetem jeszcze trener Fornala. Czy gdzieś tam, gdzieś tam dostał? Ricochet. Ricochetem tak zwany. Dostał. dostał Coś i te, się odbiło te, od skorzyści Urbana i trafiło w... Tak, to, to też w hełm został to, wymieniony na trenera wieczorka. To, to już w ogóle. Taka no. Zmiana. Z, Mniej więcej tak, jakbyś, jakbyś komodę przesunął w mieszkaniu o 3 cm w tak nie przemierzając ja nawet myślę, że przemalowanie pokoju ja było większe Jakbyś komodę o 3 centymetry przesunął Dziękuję. No, ale skoro A. idzie wiosna, to chcę powiedzieć, że rusza B-klasa I są pierwsze wieści z Polonii Białogon z okresu przygotowawczego Jakieś transfery? A niestety transfer z Polonii. Hmm. Czy to dużo, dużo idzie, idzie tak, czołowy napastnik idzie, idzie do czwartej ligi. To tak, bardzo tak. poważny awans. Tak. A, propo, a propo Ale za B... pieniądze? Tak, ma i za pieniądze jeszcze kluby nie są dogadane. To, słuchajcie, a propos propo B klasy, to ja pozwolisz na chwilkę, bo a propos transferów, właśnie, bo y, dla zmiany y, mój kolega gra w drużynie z armaty. Właśnie dostałem propozycję z tego klubu. A to ty. A to on właśnie mi to mówił. Że, to właśnie kolega. on mi mówił, że ktoś to kiedyś grał w tagicie, ma do nich dojść. No to, to ja. A, no widzisz. No, no to on, zaproponowano mi to yy, tak. Natomiast yy, oni, dzień, tydzień temu. Za pieniądze. Nie. Natomiast, natomiast właśnie, oni. Nie natomiast słuchajcie, słuchajcie oni, podcast też, go słuchajcie, oni też próbowali ściągnąć piłkarza z czwartej ligi, właśnie. Nie pamiętam z jakiego klubu, z jakiegoś klubu czwartoligowego. No i klub czwartoligowy powiedział, że okej, okay, ale po pierwsze, Muszą y, y, dać im to być wypożyczenie do końca sezonu. Muszą im zapłacić za jakieś tam wykupienie licencji czy czegoś tam. To I na to się nawet zgodzili. Oraz, uwaga, za wypożyczenie do końca sezonu 100 zł. No, ma być honorowo. A ja, I i rozstali się, ja, ja nie poinformowałem jeszcze o tym klubu Sarmata Warszawa, ale udałem się na badania, żeby sobie zrobić badania, żebym wiedział, czy jestem zdrowy i czy mogę grać w, w znanym warszawskim prawie ze stuletnią historią klubie 90. No i... Kuk Okazało 90. się, że 90-letni, tak. Okazało się, że niestety mam zapalenie ścięgna na Achillesa i grać na razie nie mogę, więc nie wzmocnię na razie drużyny Sarmaty, przynajmniej przez miesiąc. Także. Chyba, że skończę jak Beckham i urwę tego Achillesa i wtedy nigdy już nie zagram w Sarmacie. No widzisz, to plotki chodzą, że... No człowiek, to ten transfer jest słynny, proszę ja Ciebie. Znaczy no, ten transfer, który nie Ale dlaczego my z niego naradzić? nic nie mamy? No bo... Z tego? No, bo ja, no bo on ja też i... tego nic nie, <laughs> nie ma. To, to... O, on nie <laughs> to... on, <laughs> on. No, ale my jesteśmy <laughs> działacze. Mam gównianego menadżera. <laughs> czy to ten, co siedzi z prawej strony. Nie. No nie, to by się, dowie... Wiesz, dowiedział się dowiedział się z mediów o moim no, transferze. To niemalże. Z podcastu. No. Czy siedząc obok. No to... no. Brawo. Ale, ale Sarmata walczy o, o wejście do A klasy Jest na czwartej pozycji w swojej grupie. No, to podobnie jak Polanie Białogon. No właśnie, teraz może zwrócić do Polonii Białego, ale duże osłabienie? Czy, czy Uda się no załatać, się razie, załatać razie, dziurę razie, w składzie? Na razie, na razie wygląda to nie najgorzej. Polonia rozegrała cztery spalingi z drużynami co najmniej dwie klasy wyżej, jeżeli chodzi o rozrywki. A to jest duża różnica. A to jest bardzo duża różnica. I jeżeli przegrywała, no to to były porażki typu 0-1, albo 1-2, 2-3 największa no w tym sensie, ale zawsze to było bardzo blisko i, i, i z tego, co mamy relację z pierwszej ręki, czyli od pana Leszka, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze i wygląda A jak to murawa? całkiem nieźle. Jeszcze nie jest. No, <laughs> Morawa azmiast... na szczęście jest, nie jest zniszczona, grają na bocznym boisku, więc murawa wygląda bardzo dobrze. Ja natomiast, ostatnio, po, właśnie po tym, jak rozmawiałem z kolegą o Sarmacie, to też mu pokazałem polonie białogon. Weszliśmy tam sobie na stronę, zobaczyłem skład i zauważyłem, że tam bardzo zacny ten bramkarzy jest. Nie wiem, czy on tak naprawdę tam jest, czy jest tylko wpisany. Ale tam pan Mucharski jest trenerem ramkarzy w polonii no białom historia kieleckiego futbolu. Tak, nawet sprawdziłem w wiśle Kraków, w klasie wystąpił w pięciu meczach, co zresztą było bardzo zabawne, dlaczego o tym mówię. Bo znaleźliśmy te pięć meczów i debiut zaliczył w meczu przeciwko górnikowi zabrze i w pierwszej chwili zobaczyliśmy tylko, że wszedł w 80. minucie i patrzyliśmy, że tam no, czyste konto, zachował czy nie zachował no w tym meczu pewnie zachował, bo tylko 10 minut grał no i weszliśmy w szczegóły meczu, okazało się, że w 80. minucie był jeszcze 1-0 dla Wisły i od 80. do 90. Marcin Kuźba strzelił 3 gole panu Mucharskiemu i przegrali ten mecz 3-1 no, to była, to była zdana postać w historii futbolu jak krzyczał moja moja to było wiadomo, że, że wpadnie znaczy nie określał dokładnie, co się z nią stanie. Do, do, dzisiaj, do dzisiaj, jeżeli ktoś na jakimś kieleckim boisku krzyczy moja, moja, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak, to jest prawda. No Mucha był jedyny w swoim rodzaju. To jest, jest. Nie mówię na... o, o Janku. Nie, nie, nie. A no to ciekawe, że... Tak, Także taka mi się historia a propos Polonii Białogon. Jeszcze tylko na szybko skończę temat, że w tymże meczu, się... o, o którym mówiłem, o którym Marcin Kuźba strzelił trzy gole, to Mucharski wszedł na boisko dlatego, że czerwoną kartkę dostał Artur Sarnat, Bramka, były błękitnych Kielczyków. Kolejna historia tak, kiele, tak. kieleckiego futbolu. A ten, który zasłynął w meczu z Barceloną. Tak, tak. Poza mikrofonem żeśmy rozmawiali przez chwilę o tym, że jak mówimy o tego typu klubach, to że klub Makabi Warszawa był przez chwilę istniał. Tak. Który przed wojną też był i istniał. i Ale tylko jeszcze ja chwilę. Ale tylko jako szere... sekcja szeremierki była teraz, znaczy, ba... chyba już się ją zlikwidowali. A bardzo, bardzo mocnym klubem piłkarskim, który zresztą y, jednym z, z najstarszych polskich klubów Bo piłkarskich, to... no. polskich, y, w, w sensie grających w polskiej lidze, gdyż 90% zawodników, którzy w nim grali, to byli zawodnicy, y, którzy byli polskimi obywatelami. No. Nazywał się Hasmone Aúdź i to klub, który taką zacną kartę sobie zapisał. Nie ma tego klubu już. Warszawskie Makabi było chyba dosyć silne przed wojną, natomiast teraz się to smutno skończyło, bo z tego co ja tam słyszałem, to działacze na siebie pisali donosy, bo te wszystkie Makabi z całego świata uczestniczą w takich jakby Makabiadach, to się nazywa przyjeżdżają. I oni pisali tam do tych kierownictwa tej Makabiady pisali, że jeden na drugi opisał, że nie jest naprawdę Żydem. A okazało się, że ukazała się jakaś jest pu pu publikacja, publikacja dotycząca aktualnie żyjących w Polsce ludzi, którzy przyznają się do tego, że są Żydami. Największe skupisko warszawskie to taki, którzy oficjalnie się do tego przyznają. I że mówią po hebrajsku. Mówią to po hebrajsku. To był jeszcze tak, wymóg. Tak, nawet mamy kolegę, który się tam. Znaleźć. To bardzo ciekawe. Wielu Żydów przed wojną w Polsce po hebrajsku mówiło. No ale tutaj to taki, nie wiem, tam kilka jakichś kategorii im zrobili. 47 osób w Warszawie teraz I spełnia się, te kryteria. Się załapało. No Dobra, to nie ten podcast. <śmuszny> no cóż. E... To co, wraca jeszcze do sportu, bo chyba jeszcze dwa... W cały wyda... jesteśmy przy dwa, dwa wy... A, Tak, do sportu, że tak powiem, bardziej medialnego, obecnego w mediach, bo o Maccabi Warszawa ostatnio akurat Jest nie, cicho. nie czytałem za wiele. tak no, Portale milczą na ten temat. Chyba twoje. No chociaż niedługo jeden, można powiedzieć, może nie portal, ale jedna ze stron internetowych, czyli pozytywny podcast. podcast sportowy, wspomni o makabi Mam przecieki z pewnych źródeł. <grymne> no Pierwsza rzecz to to, o czym pisali. No tu w komentarzach o tym było dużo czyli Agnieszka Radwańskiej, która idzie jak burza mm -hmm. no, w turnieju. No ale o tym było dużo w komentarzach. Natomiast zupełnie bez echa w komentarzach przeszła pierwszy wyścig formuły. Ta no, piękna masz... składka. No, taka... Przeszła pierwszy wyścig formuły. No, no bo tak, bo przeszła do historii, to historii. To... Pierwsza, pierwsza Grand Prix. Przesz, przeszła smutna. Dosyć. Przeszła smutna, może właśnie dlatego przeszła, że była smutna, nudna i, i... Rewolucje te, tego sezonowe jakoś na razie słabo Bo wyglądają. Ja, ja nie wiem, czy panowie, którzy tam za, zarządzają formułą, pamiętają, że jest kilka takich torów na świecie, w których gdyby nie pit stopy, nie byłoby żadnych wyprzedzań. Na przykład na Hungaroringu ja, czasami są takie Grand Prix, że w ogóle nie, gdyby nie pit stopy, ci, którzy startują, kończyliby w takiej kolejności. No, taka jest po prostu konstrukcja tych trochę starszych. No i, no i co teraz? teraz jak ktoś nie musi zjeżdżać do pit stopu, a, albo jeżeli zjeżdża tylko wymienić opony. No i różnice są sekunda, tak, na tych pit stopach i to jest jeden pit stop na wymianę a opon. to przy... dużo tak. Między, między jednym i drugim tak. No, no chyba że komuś się coś popsuje tam, no. No, Rzeczywiście te pit stopy są bardzo krótkie. Mm. Ci, którzy mają mocne bolidy, no to już widać, że mistrzem będzie Alonso. Prawdopodobnie albo Massa, bo widać, że Ferrari no właśnie, jest Renault. tak mocne, że... Renault bardzo buńczuczne zapowiedzi były przed sezonem, ale jakoś tak na razie to no, nie wygląda. Jeżeli Renault, który dostarcza silniki do, do Formuły 1, do, przegrywa z, z Red Bullem, który jeździ na silnikach Renault, to znaczy, że z silnikami i samą, z samym Renault jest coś nie halo jeżeli sami sobie nie potrafią lepszej jednostki napędowej dostarczyć niż komuś innemu albo nie, nie potrafią nad nią tak popracować później, no to coś słabo się na tym znam, ale nie wydaje mi się coś tu. No zobaczymy, to dopiero pierwszy wyścig, ale jakoś tak ten sezon mi się na razie jawi mało, mało emocjonująco niestety, no zobaczymy. No, no już, już Z jest pomysł strony... tego, żeby, żeby robić dwa przymusowe pit stopy tak? Bo, bo, bo nuda. No rzeczywiście... Ta, ta to trochę wystoń, wyścig... przypomina, pamiętam, jak w początkach, gdy komputery, PC dopiero się pojawiały, ja, ja, ja, albo kiedy pojawił się u mnie w domu, ja go miałem, to miałem taką grę właśnie w Formułę 1, która była fajna, ale... Ponieważ... Nie, już nie pamiętam, jakiej nazwie, ale bardzo dużo w nią grałem, bo to była jedna gra, jaką miałem w, tej... w, tam... w, tamtym... w tamtej chwili. I w pewnym momencie właśnie już tak dobrze w nią grałem, że... Yy, bo tam się jechało najpierw oczywiście te eliminacje. Mhm. Więc w eliminacjach zawsze byłem pierwszy. Będzie dłuższa. Hiszta, tak? a, potem, a potem w wyścigu nie był w stanie mnie nikt wyprzedzić, więc już później grałem tak, że specjalnie eliminacje jechałem powoli, żeby startować z ostatniej pozycji. A potem w trakcie, w trakcie wyścigu właśnie na, każdy, na każdym okrążeniu robiłem sobie pit stop. I dopiero wtedy miałem zabawę, bo wtedy byłem w, walczyłem tam o pierwsze miejsce w tej grze. No i to trochę zaczyna przypominać to, to, to, to, to, to, to, to, to, co ja tam robiłem, to, to, to zaczynają w jeden w prawdziwym wymyśle. No w sensie. zawsze, zawsze może być Adrian Zutil, który zbombarduje Roberta Kubica i Robert Kubica będzie się musiał przesuwać z 21 na 11 pozycję. Tak? No, trochę tak jak ten twój pit Zadzia zadziałał Zutil tutaj. No ale rzeczywiście, no te bolidy jakieś takie dziwne są. bo wprowadzić element losowy do tego sportu. Na, na przykład, przykład to... będzie snajper i będzie z zamkniętymi oczami, nie. Nie, będzie z oczami nie. strzelał w stawkę. Nie, koniecznie tak drastycznie, z na... rzutkością na przykład. Do o, tego dinozaura. Z, z góry na tor. <laughs> Chodziło mi ono, to nie ominie tak, że były, były losowane samochody że tutaj ktoś ma, eee, mamy no swój, ja tak się tu, a, jest, jest trochę takich wyścigów w których się losuje, losuje się, na przykład motocykle się losuje no. No jest, jest formuła, nazywa się A1 gdzie w ogóle jeździ się samochodami każdy dostaje taki sam Tam wszyscy seryjnie mają ten sam samochód on też wygląda jak taki boli w tak, 1 że, ale to są wszystko te same że, samochody że, ponieważ... tylko że jakimś dziwnym trafem A1 jakoś nie przyciąga tylu kibiców co formuła Jeden, więc coś tu nie bardzo. Ale tutaj byłyby inne. Jedne są takie, drugie są takie, ale byłyby plany. losowane. Tak jeden tak? jedzie maluchem, nie a trzeci hulajnok. Nie jest to możliwe ze względu na to, że, że niektórym kierowcom płaci się tak gigantyczne pieniądze, że no nie przecież rady. To jest Poza tym, jed, jedna, to są... jedna wielka akcja reklamowa dla producentów samochodów, samochodów no, to opon, to... E, po, to... petrolu i po, to, olejów. Po, to co to, to, no, to, no, ja to, to jest to to jak los, to tak, jakbyś losował. Tak ponieważ Reali Barcelona rządzą w Lidze, to byś losował, że Messi dzisiaj zagra w Heres czy w Deportivo, a Cristiano Ronaldo może w Majorce. To byłoby bardzo ciekawe. No trochę tak jest w Stanach Zjednoczonych, ulewanie, trochę tak jest w Stanach Zjednoczonych w z NBA. Kurwa, tak. Nie w trakcie sezonu. Tam, tam, tam. No nie w trakcie, tam, tam. ale przed sezonem. No, ale to jest chyba bardziej wszystkie... demokratyczna chyba liga. Nie, znaczy To, to niewiele ma wspólnego nie, nie ze sportem. Niewiele no, nie ma no, to wspólnego więc... ze sportem po prostu. Bo to, liga, z której się, się nie spada, nie jest mogą. żadną ligą dla mnie. No. No. Co, co, co to jest za liga? No. Jest... No, ale to, że, że ostatnie drużyny mogą jako pierwsze wybierać młodych zawodników obiecujących. A zespoły, które mają najwięcej pieniędzy, mogą ich od nich odkupić. No nie, ale i tak jest salary cup, więc... Jakoś tam gdzieś to, gdzieś to się wyrównuje. No, jakoś tam jest to wymyślone, tak, ale. Ale zawsze się emocjonuje. No, wcale nie, nie, wcale nie, nie jestem pewien, czy bardziej emocjonujące jest takie właśnie ciągłe wyrównywanie poziomów, czy jakby jakaś tam ustalona. Naturalne. Ustalona naturalna hierarchia. No. To, że, to, że zespół musi sobie na przykład. Mając tak jak standard Lierz. Drużyna, która bardzo wysoko jest zawsze w lidze i o dziwo wysoko jest w pucharach, nikogo nigdy nie kupuje, bo nie ma pieniędzy, a zawsze jest w stanie zasilić pierwszy zespół kilkoma młodymi wychowankami. Mało tego, jest ich w stanie później dobrze sprzedać do Anglii, a jednak zawsze bije się o mistrza. No i to, wy, to, to jest wysiłek. Wykształcić tych piłkarzy yy, i, i walczyć tak, żeby, żeby jeszcze coś osiągnąć. A nie tam z draftu sobie wyciągnąć jakiegoś cwaniaczka. A propos NBA to w meczu... A propos NBA, we wczorajszym meczu Orlando grało z San Antonio. Marcin Gortat był prawie, prawie przy double-double dziesięć zbiórek i zdobył chyba 7 punktów i naprawdę mało brakowało tam, żeby... Nie rzuca za 3. No, nie rzucę Znaczy, kiedyś tam jak rzucał, no ale to, to akurat nie poprawia jego statystyk punktowych, w, w, niestety. Hmm, proszę Ale zdobył więcej punktów niż na przykład y, niejaki Tim Duncan w tym meczu. I Michael Jordan. W tym meczu. I ale, ale w przeciwieństwie do Jordana, Tim Duncan w tym meczu grał akurat. Przeciwko Gortutowi bardzo długo, bo Howard złapał dużo fauli. I Duncan zaliczył najgorszy występ w swojej karierze w tym meczu. Trafił Aha. jeden rzut z dziesięciu. No, no to rzeczywiście było wielkim sukcesem, żeby był Gortat lepszy. No, ale, to no, jest... ale Gortat bronił jakby. Gortat grał, znaczy miał pewien wkład w to, że Duncan zagrał tak słabo. No to O, teraz skończyłem. Chociaż ja nie, nie śledzę NBA na co dzień. Ale, Albo wiesz na na, ale wiesz, na czym koszykówka polega. więc <laughs> tak. ja nie, Niespodziewanie, bo po moim wtręcie o NBA rozgorzała dyskusja, dyskusja o... o futbolu amerykańskim. No Znaczy ja powiedziałem, że ja widziałem ostatni jakiś mecz futbolu I że jest nudny taki, że ojej. I to, i to, i to nie był <laughs> byle jaki mecz. A to jakiś? No. To był su, ten su, su, super, super Bowl. No. Ale to i... ostatnio widziałeś? to Jakiś taki no. stary Super Bowl chyba. No, ten to ten był dwa miesiące był. temu. <laughs> ostatnio nie grali akurat. Ale nie, gdzieś powtarzali na jakimś A, kanale okay. i ja zobaczyłem. No, co to dla mnie za różnica? Czy był no, dwa to... miesiące temu, dla mnie to taka sama nowość. Okay. <laughs> Wedle fizyki kwantowej to rzeczywiście no. dla Ciebie to w ogóle Super Bowl się mógł nie odbyć wcześniej, dopóki go nie zobaczyłeś. Także, także... I co? No, nie, no, no, po prostu nie, nie podobało Ci się? Znaczy nie no, że mi się nie podobało, to kompletnie jest niezrozumiałe, no rozumiem, że potem sprawdziłem, bo... Tak, rozumiesz czy nie rozumiem? Znaczy nie wiem, bo chciałem powiedzieć, że dla mnie kwintesencją tego sportu jest to, co potem sprawdzają taką bazę różnych dźwięków, o której rozmawialiśmy zresztą, mm. tam gdzie mamy tak, mam taką bazę dźwięków, że jest na przykład, nie wiem, 40... Trzaśnień drzwiami samochodu, zależnie od tego, no, tak, jakiej tak. marki jest samochodu. A wiesz, że. i jest e... też futbol amerykański. No to futbol amerykański to głównie są dźwięki bólu i padających ciał. <głos> a, propos, a propos drzwi samochodowych, to jest dosyć ciekawe, bo według badań przeprowadzonych przez firmę Citroen parę lat temu, jest to jeden z. Głów... dźwięk zamykających się drzwi samochodu nowego stojącego w salonie, jest jednym z głównych czynników decydujących o wyborze auta i tym, czy kupisz ten samochód, czy nie. Hmm. takim wyszło może stąd te dźwięki Ale gdzie było, e, a co podania? to ma wspólnego z futbolem amerykańskim? no powiedziałeś, że są takie no jeszcze... ty zacząłeś o bazie dźwięków i o, o drzwiach zamykających się w samochodach w e... 40 rodzajach w zależności od marki bo chciałem powiedzieć, że wbrew. No bo wydawałoby się, że to są proste dosyć reguły, ale mamy kolegę Amerykanina. To jest taktyka, jest jakieś faktycznie. Są ale są, są takie nas. niuanse pod tytułem, tak. nie wiem, robisz touchdown i na przykład jedną stopą w tym czasie dotykasz linii autowej. Touchdown nie zostaje zaliczony, zaliczony zostaje <coughs> out no, no nie, i... więcej kruczków jest bardziej w tych takich bezpośrednich, że tak powiem interakcjach między zawodnikami. Co tam wolno, czego nie wolno. I... I... Tak. I tak, znaczy mnie najbardziej od futbolu znaczy to... Można kogoś zabić, a jednak i zdobyć punkty. Jest to, <śmiech> w świetle prawa wszystko jest w porządku. No w świetle prawa nie. Co najmniej, może w świetle przepisów futbolu amerykańskiego, e, z prawem to może być różnie. Natomiast mnie najbardziej odstrasza, jeśli już mówimy o futbolu, ta taka strasznie wąska specjalizacja tam poszczególnych Zawodników. zawodników. To, że tam tak naprawdę cztery teamy występują w zależności od sytuacji, a w każdym teamie i tak jest każdy ma swoją tak powiem bardzo wąską działkę tam nawet przecież nie wiem połowa albo i więcej zawodników w trakcie meczu nie ma prawa piłki dotknąć na przykład to bo oni bardzo, generalnie dziwaczne. zajmują się trzymaniem za tyłek Trzymanie zawodnika, się wzajem, tak. zawodnika z drużyny przeciwnej, który stoi naprzeciwko niego i... dokładnie I tak naprawdę w piłkę to gra, to gra quarterback Waterback, wide running receiver back. i running back i, także, i, i tyle A poza tym jest to tak rwane, że podobno w Stanach jest bardzo duża grupa ludzi, się przed Super Bowl w ten sposób, że nie ogląda tego co się dzieje w czasie meczu, tylko włącza to tylko po to, żeby reklamy nagry, nagrywać i oglądać. No bo się pasjonują, bo, bo przy Super Bowl są najwyższe tak. stawki i to jest interesujące. No, tak. no Nie tylko najwyższe stawki, ale są jakby. Najle, najfajniejsze. Tak, reklamy. Tak, są premiery najważniejszych reklam w, w ciągu roku. Wszyscy się szykują przez cały rok, żeby premiera reklamy była właśnie w tym czasie. No w, w, w sport Stanach to jest trochę bardziej pretekst dopuszczenia reklam. Przecież w NBA też jest tak, że trenerzy oprócz tego, że biorą czasy wtedy, kiedy są im potrzebne to mają z góry narzucone czasy w odpowiednim momencie, no wiem, którą muszą, które muszę wzi muszą wziąć, bo w tym czasie trzeba puścić reklamy. oficjalnie wiem, czy... czas minutowy czasami trwa trzy minuty, bo, bo tyle jest reklam akurat. No nie wiem, czy widzieliście jak wyglądają trybuny w NBA w drugiej kwarcie, wtedy kiedy grają zmiennicy. No wszyscy są na hot, są albo na hot kupu tak, kupują koszulki generalnie. i tak dalej. No. Tak, bo wiadomo, że w tym czasie grają rezerwowi zazwyczaj. Oglądalność w ogóle telewizyjna dramatycznie spada w drugiej kwarcie, a później jakoś wraca do normalnego poziomu, kiedy przychodzi znowu walka o, o, o, o coś. Straszne to. No straszne. No. Bardziej przypomina to generalnie cyrk bo ja parę razy na meczu Koszykówki w Europie byłem i nie było tak, że, że rezerwowi grali całą drugą kwartę. Wiadomo, grają zmiennicy, jak wynik jest na równo, no ale jednak to... No to się trochę zmienia tam już w tej decydującej fazie, tak w finałach, tak. w finałach, no to już wiadomo, no tak, że No tak, tak, no tam tak to. No ale, ale ten regularny sezon jest tak rozbudowany, że, że czasami w ogóle no, oglądanie no, meczów mija się z celem. Sezon regularny jest jednym wielkim fajerwerkiem właśnie reklam. No, po, hmm. po to się go gra tak długo, żeby więcej tych reklam tam nawciskać. No a, a, a, a, a, a, a jak jesteśmy przy sportach związanych z piłką, której się nie kopie, to chciałem powiedzieć, że wczoraj po meczu Wiwe -wi -wi z Wisłą Płock, jak posłuchałem ekspertów, to miałem wrażenie, że Wisła Płock ten mecz wygrała. Takie peany słyszałem na, na temat gry Wisły Płock, że tak ładnie dochodzą tą, to, tą drużynę Wiwę, -wi i że są naprawdę krok od tego, żeby ją pokonać y, w play y, jakoś wysoko. Tylko ja cały czas... Y, jakby Pamiętałem o tym, że w pierwszym meczu to Drużyna Wisły przegrała 6 bramkami, a w drugim meczu w pewnym momencie przegrywała już 7, więc musiała odrobić 13. I Drużyna Vive naprawdę nie miała wielkiego ciśnienia, żeby ten mecz wygrać 20 bramkami, tylko raczej właśnie pozwalała sobie na jakieś, na jakieś dziwne zachowania w ofensywie. Wygrała 35 do 33, nadal jest niepokonana na żadnym placu. A panowie w Polsacie niektórzy tak się zagalopowali, że myślałem, no, że... Może, może to jest tak, że o Vive już mówić dobrze to już, znaczy... już nie, bez sensu, tak? No bo no <laughs> no tak, wi Wiadomo, tak, znaczy, że znaczy... oni grają dobrze i wiadomo, że są w Polsce najlepsi. Można? Tak, i szuka się jakiejś promyczka nadziei, że, że ktoś im, że bez... ktoś im znaczy, jest ja te, stanie chociaż Ja też w komentarzach trochę... napisałem, że może dzisiaj akurat wiesz, uh -huh. Suwa Płock będzie tą drużyną, która, która pierwsza pokona, bo liczyłem na to, że, że po 10 minutach WiWE nie będzie przeprowadziło sześcioma bramkami, bo tak to w pewnym momencie wyglądało, no. że gdyby Żółtak rzucił to, co miał do rzucenia yy, sa, sam na sam, to, to w ogóle by do przerwy było już po meczu, już do przerwy, no ale... A propos Wiwe, to trochę też temat Ligi Mistrzów odpuściliśmy w ostatnich podcastach, bo tam Wiwe poszli. Przegrywało seryjnie. Tak, po czek. tym, co zrobiło na To, to, jest, to jest trochę pewnie. To, to, to, to przysłowie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo, bo tak naprawdę po tym, co Wiwe zrobiło na początku, ten remis z Lewem, tak, zwycięstwo mm -hmm. z szamberii i potem wydawało się, że oni już tak do końca będą szli. Odebrać zwycięstwo to zwycięstwo za zwycięstwem, natomiast no, okazało się. się że filmować. tak. Tak, przypadkiem. No, no, tak. no. Potem ale... sobie posłuchasz. Tak, posłucham. Nawet nie pamiętam, wiesz, nawet nie wiem, kiedy mi się rymuje, naprawdę. Z i Szli i No to szybko tak słaby, rym trochę. A nie, szybko szli. Dobra, już dajcie, no. dajcie mu końca no. Nie, no, właściwie jest tyle tyle, no, że, że później przyszło chyba, nie wiem, tam cztery czy, pięć, cztery czy pięć porażek w ostatnich czterech, pięciu meczach w no, Mistrzów. Tam przez chwilę nawet awans, wyjście z fazy grupowej wisiało na włosku. Ale jakoś się udało. No i zobaczymy teraz. No, czy znaczy, się... nic nie zobaczymy, bo trafiła drużyna Vive na, na najgorszego z możliwych. No czy mogli trafić gorzej, chyba tylko albo Barcelona, albo Hamburg. Dwie najlepsze w tej chwili, chyba drużyny w Europie, bo Kilonia ma chwilowy spadek formy. Udowodniła to w meczu i z Colding, i z Barceloną. I teraz e, widzę, że przegrali mecz z Lemgo chyba, jeśli tak, dobrze także, także Hamburg to jest drużyna poza zasięgiem Vive, bez dwóch zdań. No ale ale sukcesy zarobią. Tak, i kibice przyjdą i znowu nie będzie można biletów w Kielcach kupić, bo będzie 200 tysięcy Kielczan chciało dostać bilety do, do, do hali, w której się mieści 5 tysięcy osób. No i bardzo dobrze, no, bo Hamburg to jest naprawdę bardzo ładnie grająca drużyna, w której w dodatku grają Polacy. Znowu przyjadą bracia Lijewscy tym razem. Poprzednio był Karol Bielecki i Sławek Szmal. Teraz, teraz przyjadą Lijewcy, no i paru Francuzów. I Wori chyba tak gra. W Igor Wori, tak, na kole tam gra. No, tam, tam, tam jest tak, że tam grają sami zawodnicy, którzy stoją na podium mistrzostw świata. Tam nie ma nikogo przypadkowego. No. Taki Real Madrid? Nie, bo, bo Hamburg wygrywa puchary. <śmiech> <śmiech> Ra raczej, raczej Manchester United albo Barcelona. No, tak. tak wolę. No, jeżeli mówić o czterech najlepszych drużynach piłki nie, no, ręcznej tak, tak, tak. W, w Europie, no to jest to Hamburg, to Kilonia, to Barcelona, to Montpellier. Nie, no. Nie. no dobrze. E... Skoki narciarskie? No, zaczęły się Mistrzostwa Świata, ale zanim podcast się ukaże, to Mistrzostwa, Skoki Świata... Mistrzostwa Świata w lotach się skończą i wygraje Simon Amann. Powiem tak. O, o, o a drugi o, o będzie Adam Mały. A trzeci jakiś autuje. Robert Kraniec pewnie jeszcze może być wysoko. Tak. A trener Kruczek stwierdził, że dobrze wytypował tych, co będą w czołówce. Polaków? Nie, generalnie, że dobrze, pytam. A to moja mama też dobrze wytypowała. No, a, a propos typowania właśnie jeszcze nie wiem czy słyszeliście o tej mama akcji tej, z typowaniem z, z typowaniem trenera Wisły. Ale to poczekajcie, to tak, jeszcze ch chciałem jeszcze o, Skoka. o skokach narciarskich, bo o skokach narciarskich mam do powiedzenia tyle, że odwiedziłem mojego brata ostatnio. Mhm. Zrobiliście razem skacze? Nie, tak, jak, na puzon. Jak udało, się, jak udało się im położyć, znaczy mojemu bratu jego żonie udało się położyć dziecko spać, to zasiedli przed komputerem i graliśmy przez dwie godziny w wysokim <śmiech> <śmiech> czego nie robiłem od lat dziesięciu. Jak ci poszło? No, wygrałem z nimi. Uuu, uh, uh, to boleśnie. A była taka kiedyś tajna, czego, tajna metoda, no, że. By... poszedłeś w gości i gospodarzom odgrałeś no, do Ale to rodzina, rodzina można. A była taka tajna metoda, że należało obciążyć maksymalnie swój komputer i wtedy śrubowało się rekordy skoczni w Małysza. To wolniej, Bo wtedy wszystko, wszystko działało pwało. dużo wolniej, więc ja miałem w pewnym momencie takie rekordy skoczni, o jakich nawet ich budowniczowie nie słyszeli. <laughs> miałem takiego lądował, lądował na głowach publiczności tak, już więc, za, za Ale, ale, ale, ale ustawiam. Stawałem, ponieważ miałem masę czasu, żeby ułożyć narty odpowiednio do podłoża i dawałem radę. No, bardzo było długi był pod... zajęcie. No, Ale długie zajęcie. Metod... Ale warto było. To jak zrobić... symulacja jazdy pociągiem. Metoda, metoda jest znana. Pamiętam taką grę symulacyjną. Ja Dzisiaj coś o grach dużo mówimy. Mhm. Miałem taką też grę to trochę już później. Po tym, jak już formułę nie grałem, miałem taką piłkę nożną. Nazywała się Sensible Soccer. To no, rewela, tak. Rewelacyjna gra. I tam też jak się obciążyło komputer, to też można było bardzo ładne akcje Tak, rozgrywać. bo Tak to, to była był tak szybko było. <laughs> A wracając do nie, o planicy, powiem... nie będziemy opowiadać. To jeszcze to... też jeszcze o grach powiem, że kiedyś przez... grałem przez prawie miesiąc maniakalnie w taką grę. Gra ma niewiele wspólnego z sportem, bo polegała na układaniu związków chemicznych. Ale. Nie, nie. <laughs> Nienormalny jest. Ale tam element zręcznościowy. A co się zmusiło? <laughs> powiedz, powiedz mi, co Cię? Nie tam... była była A 2 SO4 zawartość. Ale poczekajcie, bo tam był element, SO2. Element zręcznościowy, że poszczególne te, te poszczególne atomy poruszały się tylko wzdłuż ścianek. I ja pamiętam, po sześciu godzinach gry w tą grę wstałem i musiałem się udać do toalety i zauważyłem nagle, że idę wzdłuż ściany. <grystanie> No tak, ja kiedyś dużo grałem w bilard i za każdym razem miałem, jak zasypiałem, po widok koloru zielonego. I to po prostu tak regularnie zrzuciłem ten sport. No to wyczerpujący sport jest. Nieco. Strasznie, poza tym kaca się ma na drugi dzień. No, <grym> bilarda ma się strasznego kaca, to prawda. No, no to właśnie, to... paniąc jeszcze... a propos te... bilardu, to jeszcze powiem, że w Kielcach jest zawodniczka, która jest mistrzynią Europy. Też ma kaca? Eee, nie, chyba nie. Jest jeszcze bardzo młoda. Zajęła również e, trzecie miejsce w Mistrzostwach Świ e, Europy Seniorek i dostała od Związku Bilarda, tego Polskiego Związku Bilardowego, czy jak się to nazywa, całe 1600 złotych nagrody. Hmm? Słusznie. No, będzie no. miała na, żeby sobie stół wynająć. Gratuluję. Słuszno, nie ma kielecki klub, na, na tydzień. Kielecki Klub y, zresztą jest jednym z najlepszych w kraju. Nazywa się Karambol. Tak to, to prawda. Ale to za 1600 zł, to myślę, że Kij może sobie kupić mm. na przykład. Mm -hmm. Chyba by na Kij. No nie wiem, nie? To jest najciekawsze, ja ją Albo poznałem Może, może na, na 16 na miesięcy... Na by starczyło. Na 16 <laughs> miesięcy może wyporuszyć piłkarza do Sarmaty z czwartej ligi. O, na przykład. O. Albo 16 piłkarzy na miesiąc. 16, tak. 16 piłkarzy na miesiąc z czwartej nie, ligi. To więcej bo 4... 100 zł miał być za pół sezonu, to, och, to no, na parę no, lat można. Za pół sezonu 16 piłkarzy z czwartej ligi, to masz murowany awans. No tylko że ja nie mogę. musisz się to podrzucić. Tak, to. że jest postawił dobry sposób Buka, na zainwestowanie. Tak, postawił Buka i wygra. No właśnie, opar postawianie u Buka, bo W sumie to jakbyśmy sprzedali piękne mikrofon, to prawda? piękne tylko z jakimś zespołem. Z sarmatą do ekstraklasy. No. <laughs> Za mikrofon. I tak podcast zawiesza swoją, bo, swoją działalność na pół roku. Bo, po co by tak, powrócić? Idziemy się w menadżerkę, powrócić. Będziemy powie... sarmatę wyciągać. Człup chciał powiedzieć, że Kasperczak dlatego został trenerem Wisły, że parę osób musiało na tym pieniądze zarobić. No tak, no. tak. tak Ciekawe kto, bo tak ciekawe co cupiał sobie dorobił tam, tam, gdzieś na boku, postawił na... Postawił na to, że Kasperczak będzie trenerem, a następnie go, go na, szybko, na szybko zatrudnił. No, ciekawa Ech, historia. Kreowanie rzeczywistości i finansów. Swoją drogą to Buchmacher, Buchmacher sam sobie winny, że taki głupi zakład przyjął. No, jeszcze jak ktoś tam parę tyśków ale, nagle postawił ale, na to. Ale, ale przepraszam, gdyby Buchmacher się nie posłuchał i przyjął taki zakład na to, co mówiłem przed sezonem, że Vive Kielce wygra wszystkie mecze w sezonie zasadniczym, to Myślę, że. Yy, ja, Żeby słabo na tym wyszedł. bo tylko ja bym wygrał. Nie, no naprawdę było niewiele osób, które w to wierzyły, że Vive w sezonie zasadniczym odniesie 22 zwycięstwa. Ale złożyłaś się taki kaftan i ile byś na tak dalej. To był Bukhamer. to tor. To on się nazywa w mitologii celtyckiej tor. tor. Tak, Bukhamer. zresztą taki. taki, taki t, t, tacy Bukhamerowie mogli to usłyszeć na falach podcastu. Tak. Złożyłem, złożyłem taką propozycję. No, no, powie powiedział mi Bookhamer. A mamy książkę Powiedział mi Bookhamer, że to mało interesujący jest zakład. Ha. W Polski, polski bookhamering jest znacznie słabszy, ma tradycję niż buglinki. Angielski, a szczególnie skandynawski. <laughs> Jak wszystkie słowa nazywa się Jot, Pierwszy kamenik nastąpił w Nisznym Nowogrodzie. No no dobrze. Bo mieliśmy temat, który wywołał jeden z naszych słuchaczy. Prosił, żebym przybliżyć sylwetkę lwa Iwanowicza. I bynajmniej nie Taustoja. Nie, Jaszyna. Jaszyna. Onego. No, Czarną różnie. Panterą na przykład. Czarną panterą. to chyba przybliżaliśmy. Tak, tak ale, tak, ale przybliżaliśmy, znaczy, nie, nie przybliżyliśmy tak pokrótce. Powiedzieliśmy, że, że, że tutaj... No bo... Jeden z naszych kolegów ma tatę, który to w Dynamie Moskwa był chłopcem do podawania piłek wtedy, kiedy to Lew Jaszyn ale Jaszyn stał tam na bramce. Czyli łatwo policzyć. Czyli nie było by to, to wczoraj. Nie było to wczoraj, ale mogło być to Ani na przestrzeni wczoraj. zaledwie 22 lat, bo on tam przyszedł do tego klubu w 1949 roku. Bronił do 1971. Mało tego, tam jest kilka dosyć ciekawych epizodów w, w jego karierze. Jeden jest taki, którego nigdzie się nie znajdzie w żadnym, w, żadnym, w żadnym medium. Mianowicie obrona pięciu rzutów karnych w jednym meczu przeciwko Spartakowi Moskwa. Bo Spartak to był klub rządowy, a, a Dynamo Moskwa. To był klub sponsorowany przez y, taką znaną instytucję KGB. Można by powiedzieć taki gwardyjski, klub <gwardyjski> Bardzo gwardyjski, tak ściśle topowo gwardyjski. Prikaz był taki, żeby to klub rządowy w sensie partyjny y, wygrał wreszcie to mistrzostwo po dwóch latach panowania. <grabia> <grabia> Śmiejesz się z historii wielkiego brata? On tak na słowo partia reaguje. <grabia> Od razu ma suchoty. Na pozostałość no i Lefiaszyn nie przyjął do wiadomości tego rozkazu, to znaczy sędzia przyjął i dykt, podyktował pięć rzutów karnych w tym meczu i podobno Lefiaszyn wszystkie pięć obronił, to jak się popatrzy w jego statystyki on na 450 rzutów karnych yy, podyktowanych przeciwko drużynom w których grał w życiu, a były to raptem dwie drużyny, bo grał tylko w Dynamie Moskwa i w reprezentacji Związku no, czy Radzieckiego. Tylko dwie drużyny mu karne i ich no nie, nie. Grał w dwóch drużynach i Broń, w dr było, tak. bronił w dwóch drużynach, tak. Obronił ich, uwaga, 150 ponad 150 rzutów karnych obronił Lew Jaszyn. Co ciekawe, pierwsze mistrzostwo kraju zdobył jako bramkarz drużyny Dynama Moskwa, ale na łyżwach w sensie. Hokej. Był hokejistą i wypatrzony został w drużynie hokejowej. Zaproponowano mu... parę. technika jest trochę inna. Y znaczy on słynął z tego, że. Znaczy, ge generalnie gener chodzi mi więcej o to samo. Żeby złapać to, co leci w ten. Tak. znaleźć się na Nie, nim. Po, takim... Albo, albo krąż. Albo tak. No no... Czegoś, co leci. Lefiaszyn słynął generalnie również z tego, że miał ręce, jak stał, to ręce mu się kończyły daleko po, po, poniżej kolan. Tak, słynął tak. z tego, że miał bardzo długie łapy po prostu. A do tego po był, po był za, poza, czar poza czarną panterą. poza czarną panterą, czarny pająk albo czarna śmiernica, w związku tak. z tym, że to właśnie miał. Że, że, że tak łapał. Łapska. A propos e... długich łap, to po. Zalecam zobaczyć sobie zdjęcia. Tak, za chwilę Jest taki rugbysta francuski nazywa się Sebastian Chabal który też ma jakieś Aha. niewiarygodne ręce. Jak podolski złodziej. A jeszcze ma długie włosy i wielką brodę. brodę. Tak wygląda tak. I do, żeby... Dość groźnie. Jest jed... On jest z Sabaudi. No tam na każdym słupie reklamowym w, w, tej, w, tej, w tym regionie kraju występuje. Wygląda jakby no jak Robinson Crusoe, tylko z bardzo długimi rękami. Tam, jak, jak Tomasz Majewski, trochę chudszy z dłuższymi rękami. Ale wróćmy do Lwajaszyna. Do Lwajaszyna wróćmy. No i Lew, Jaszyn, Lew Jaszyn jeszcze miał tak, że zdo, zdążył się w swojej karierze obrazić na, na kibiców Związku Radzieckiego, bo on jako reprezentant kraju na mistrzostwach w Chile, zwalono na niego wszelkie niepowodzenia reprezentacji, która to miała zostać mistrzem świata, jak wiadomo nie została w 1962 roku. Podobnie jak nie został w 1966, ale Fiaszyn wtedy postanowił, że on ma w nosie głęboko kibiców, którzy na niego psioczą w kraju, a wiedział, że jest niezły, bo jako jedyny w historii piłki nożnej, jako jedyny bramkarz dostał złotą piłkę, więc jakby ego mógł mieć na właściwym miejscu. Postanowił, że będzie grał tylko i wyłącznie w meczach wyjazdowych swojego, reprezentacji swojego kraju. No i tak doczekał 71 roku i zakończenia e, kariery. Co tu dużo gadać, no chłop zagrał 800 kilkadziesiąt spotkań w karierze, z czego w połowie z nich nie puścił... To ponad to, to, to ponad, połowie. ponad 450 meczów nie, nie, nie puścił gola. Nie puścił gola, grał w czasach, kiedy... Strzelały gęsto. Z... No było pięciu napastników w jednej drużynie w latach 50. obowiązujący system to było dwóch obrońców, trzech pomocników i pięciu napastników. No, na tak, mniej więcej to się, to się rozkładało. Później to się przesuwało bardziej w, do środka, no ale Aż mimo wszystko system 5-3-2. Tak, tak, trochę odwrotny. To był słynny brazylijski system MW. 4-2-4, MW. taki, był... 4, 2, 4, taki tak, się. Tam, tak, mniej więcej. No, tak to wyglądało, na boisz, ale on się zmieniał. No, ale to też było między innymi w tym czasie. A regularnie padały wyniki, nie wiem, 6 do 4, 8 do 1 i tak dalej. No, rzadko przeciwko y, lwu Jaszynu się to działo, bo on właśnie nie chciał puszczać goli. Nawet wtedy, kiedy mu kazali. No niestety skończył tak, że jedną, jedno, amputowano mu jedną z nóg. Chłop się załamał generalnie. No i, no i to i powikłania były. Miał po powikłania, no, nie, ale nie psych, psychicznie się... też nie, jakby nie udźwignął tego, a, a że bohateru Związku Radzieckiego w momencie, kiedy przestają być dla niego użyteczni, traktuje się we wszystkich dziedzinach życia podobnie. No to został tylko po nim pomnik koło z stadionu Dynama Moskwa. No a teraz wszyscy o nim na świecie pamiętają. No. a że czarną panterą, bo, bo tak sobie wymyślił, że, że na czarną się będzie. Tak. Nosił. No to się Wtedy takie no ta bramkarska, Wtedy bramkarska była bardziej elegancka niż tak. No miała elegancką cyklistówkę, czapkę. Tak. No, czarny satelek. Czarny, czarny tak Getry. Jak popatrzę teraz był. na wdzianka niektórych bramkarzy, to po prostu widzę od razu ciekaw. A czy twoim ulubionym był Oliver Kant? Tak, mój był W tak, gaciowym tak. stroju. To jeszcze był jakiś Jorge Campos, który tak, postanowił. Grąby znaleźć wszystkie kolory na świecie, jakie istnieją i w trincie swój strój jednocześnie. I znakomicie też wyglądał Gabor Kirelli. Zawsze w spodniach od dresu. No i René le, i Gita. Lekko powyciąganych. Takich rozciąglaka klasycznych. Gabor Kirelli generalnie wyglądał jakby właśnie zakończył mecz piłki ręcznej i właśnie przyszedł na, na stadion piłkarski. Jakby zrobił pranie w domu dopiero. Albo nie robił. Bo no nie, nie tak. robił. nie robił. Nie robił tak. no marzy, on, on, między, on między meczami tych, tych spodni nie brał właśnie, bo te kolana były coraz bardziej wypchany z meczu na mecz. A tak jak, jak jesteśmy przy archeologii piłkarskiej, to jakoś mi się przypomniała moja ostatnia rozmowa z jednym kibicem Legii Warszawa, który mi opowiadał, jak to y, sobie y, piłkarz, bohater Dejna wybrał Legię Warszawa do swojego debiutu w Ekstraklasie. Myślę, że się przewrócę jak to usłyszałem. <głosy> A propos klubów wojskowo-milicyjnych... A propos, a propos to jeszcze dajny tego Dobro, czy... Niedobrowolnych transferów. <głos> to ostatnio słyszałem też wspomnienia jednego z kibiców właśnie z dawnych czasów a propos Stefana Białasa, który w drużynie razem z dajną grał właśnie w Legii i podobno jak się oglądało treningi Legii, to Stefan Białas umiejętnościami czy na przykład strzałem na bramkę czy, czy driblingiem dorównywał niemal niemalże... Eee, no był, był tak samo dobry, tak samo idealny, no, tylko miał, miał tą jedną wadę, że jego strasznie zżerała trema w trakcie meczu i on w trakcie meczu to był cień, cień samego siebie nie potrafił z siebie wykrzesać w ogóle 30%. może no. dlatego, że przeciwnicy zaczęli przeszkadzać. Znaczy na treningach też czasami ci koledzy z drużyny przeszkadzają, na którzy to... No to... No tak, ale wiesz, ale jak popatrzyłem na konferencję Stefana Białasa, który zapowiedział, że Legia będzie walczyła o Puchar Francji bo, bo, a, bo to <laughs> też miałem wrażenie, że ma sporą tremę. No Coś z tym jest. Albo może jakiś ma sprytny plan. Przeniesienie Legii Warszawy. Legia lepska. cudzoziemska to będzie. No, z drugiej strony powinieneś tak, trochę oswoić. Legia bo... już, już raz Legia się przeniosła. To od, par od paru lat tylko komentujemy w, te w telewizji, więc powinieneś trochę oswoić. To jest no ale jest gres... wiesz, oswoić się z mikrofonem, a oswoić się z wojskiem. Występował tak? też w programach takich, żeby było go widać. Tam, ale może on nie wiedział, że go widać. No, okay. Powiedzieli mu spoko, spoko że pek nie widzą. Cię nie widzi. A propos tak mi się Tomasz Majewski gdzieś tam w międzyczasie rzucił, bo były Mistrzostwa Świata się odbyły. Tak, w i Sinbajewa po raz kolejny postanowiła nie, nie zaliczyć tak. żadnej wysokości. No, czyli jak jakąś tam zaliczyła? Dzięki ale... temu Rogoska ma drugi medal Mistrzostw Świata z bronią, z, z no To humanitarne z jej strony. Bardzo lubi, Rogoską nie Rogoską po prostu. Ja myślę, że. Tak, ona się w ogóle jakoś... Raz dała jej złoto, teraz dawała jej brąz. Ja pamiętam, jakie historie, jak, jak one opowiadały, że się bardzo lubią. No może nie, nie aż tak, że się przyjaźnią, ale, ale, ale że są w bardzo dobrych kontaktach ze sobą i się To jest taka hojna caryca tyczki. Są też w dobrych kontaktach z, z panią, która nazywa się Murer, z Brazylijką, tak. która właśnie mhm. wygrała, wygrała. wygrała złoty medal. Ale to też tam podobno, jak przychodzi do, tak powiem, imprez po dużych, i, po dużych imprezach sportowych, to pani mur tam się z, z naszymi tyczkarkami wspólnie A impre... zabawia. A propos imprez, ostatnio usłyszałem od kolegi, który jest barmanem, o przyczynach porażki Bułgarii z reprezentacją Polski. Hmm. Ale w co? Tak? No wiem. W nożną, tak? Na tym meczu, o którym opowiadaliśmy ostatnio. No. Podobno poszli grubo i bardzo im się warszawianki podobały. Niekoniecznie... To... Ale przed meczem. Przed. Niekoniecznie. Bułgarzy. Tak, Bułgarom bardzo się podobały Polki, Rozumiem. niekoniecznie darmowe. No, <laughs> Także było, było grubo tylko, na mieście tylko, że, i, i, i, i dodana. Jeśli, jeśli ja dobrze kojarzę, to niekoniecznie darmowe Polki z reguły są Ukraińkami. Ja myślę, że dla, dla Bułgara, Bułgara to przede wszystko, to... wszystko jedno. No, ale bawili się... No, Chodzi o to, by mógł powiedzieć, dawaj para z <laughs> Tak, tak. No, bawili się podobno setnie. Co było widać zresztą dnia następnego. Tak, Wiedle pan Berbatow był mocno taki niezainteresowany pobytem no, no, na boisku. Chłopaki sobie zrobili wolny weekend, no i tyle. No. W środku tygodnia. W środku tygodnia no, bo, bo w weekend to niektórzy muszą w lice angielskiej biegać i tam tak wolno się nie da. No, a tutaj widzisz wolnie od treningów. <laughs> W Warszawie no. może, po... może, może mu Cristiano Ronaldo opowiadał, bo jak byli Portugalczycy poprzednio po, kole... po innym świetnym występie reprezentacji Polski za Ben Hackera, to zaszumieli podobnie. Może mu, jak Cristiano jeszcze wtedy z Berbatowem grał w jednym klubie, mógł powiedzieć, że jest no, świetny. tu w Warszawie pójdziesz sobie ja ci powiem, <śmiech> dam uliczkę, tu prawo skręć ale, ale wtedy gali w Chorzowie. Ale, ale wiesz. Ja tu słyszałem. Da, dał, mu, dał mu adresy. To, to takie co za no, wycierałkiem. To znalazłem za wycieraczką w warszawie. Zobacz, czy to. Czy... Patrz jak i tylko 10 euro. Ta się wytnie. Zobacz. Okay. Sabrina. Także czy mamy coś jeszcze? By tak, no jeszcze a propos, tych mistrzostw... Szecia, godzina gratis. <laughs> a propos tych mistrzostw świata, co się odbywały w Katarze, to ja miałem taką jeszcze lingwistyczną zagwostkę, bo stolica Kataru nazywa się Doha, przynajmniej tak na nią mówią w całym świecie cywilizowanym. O nas się mówi Daucha. u nas się mówi Daucha i co ciekawe, pisze się to przez samocha, ale odmienia się, że mistrzostwa były w Dausze i myślę, że nasz profesor, pan Dąbkowski, miałby tutaj poważne... No, ale to tak, jak na całym świecie mówi się Beijing, a nie Pekin. No nie, chodzi mi o to, że w języku Bombay, polskim... a nie Bombaj. W języku polskim, jak pan Dąbkowski nam tłumaczył, nie może być tak, że Że samo H wymienia się na Szy. Nie ma takiego Nie ma taki, takiej taki zależności, więc nie może, nie może być coś w Dausze. Jeśli coś się nazywa Daucha, to już też to trzeba konsekwentnie tego nie odmieniać. Daucha. Jako... Da w douchie. Nie wiem. To najpierw najpierw doucha, to było, że byłoby coś w Docha, no po prostu po tego po prostu. nie odmieniać. Nie wiem, skąd to dałcha i dlaczego w Dausze, no ale to... Jeżeli to nie wiem, czy zauważycie, że Igrzyska Olimpijskie były w Vancouver, a nie w Vancouverze. No i słusznie. No, a nie w Dausa. No to... no. Albo duży... w Toroncie. Nie, nie ma w Toroncie nic. W, w Chicago też chyba nie. <laughs> no, <laughs> no jest taka tendencja ostatnio do odmieniania wszystkiego w, pol w, w, w, w Polsce. To jest, powinny, powinna być taka zamiana. Coś, co się odmienia, to teraz będzie nieodmienny i odwrotnie. Myślę, że to jakby... nie, nie, będziesz, jakby... nie będziesz jechał. Wydaje mi się, że, rower, jakbyś, że będziesz... Jechał, będziesz jechał na rowę. Jakbyśmy cały nasz podcast nagrali w ten sposób, to myślę, że nikt by nas nie zrozumiał. Niestety. Nawet my. Byśmy mieli tak, jakbyśmy to przepuścili przez internetowego tłumacza. Albo jakby, jakby szwedzki kucharz. Albo no. mówić tylko i wyłącznie <śmiech> odpowiedziami. Słuchajcie, mamy coś jeszcze do powiedzenia o sporcie? Nie. nie. Czyli zbliżamy się do końca, jak widzę, po jakości naszych ostatnich. Tak. Mojego albo jej. Tak. <śmiech> ma jego albo jego. Więc e, nadchodzi moment, żeby redaktor gdzieś nie opowiedział do wcipu, jak co tydzień. Aby nawet miałem coś mia, mia, miałem jakoś, Coś miałem jakąś koncepcję, jak to zakończyć dzisiaj. No, ale no właśnie wypadło mi z ale głowy. Teraz mnie zaskoczyło, że to jest 99. Jego, nie, jego coś, coś tam. Jego zaskoczyło, coś... że po półtorej godziny się podcast kończy. <laughs> coś zabawnego mi właśnie się rzuciło, no, ale zapomniałem. No ty jak... to powinieneś w kabarecie pracować. Zmińcie te riposty. No. Po półtorej godziny myślał, i nagle mu umknęło. No. Wielki finał w teatrze. Tada! i te, te w całym bieli. No, no dziękuję. No, no, no, nie pamiętam. No, no. A jeszcze z, z 15 minut temu pamiętałem. Myślałem, że jest, 15 jest za Zanim Jaszyn wystąpił w podcaście. Jest za późno po prostu, tak. tak. No znaczy dobrze, jest... za wcześnie, bo już jest za 15. Następny pierwszy. podcast po świętach, więc wypada nam złożyć słuchaczom... Będziemy na... pierwszym polskim... Poświątecznym, poświątecznym podcastem. <laughs> będziemy, będziemy w ogóle setni poświąteczny. Którzy, pierwsi, którzy złożą życzenia świąteczne w A słuchajcie, bo e, co jajutka, prawda nie, koniec, setny masziny. odcinek Kurs, dopiero masziny, następny, ale już obchodzimy kolejną rocznicę. W zeszłym roku o tej porze piliśmy szampana. Z okazji... Z okazji roku podcastu, a teraz już są dwa lata. Łomatko. I nic nie zrobiliśmy. Bo to Jak, ten... to przecież pierwszy ten... podcast był tak bardziej <śmiech> psychiczny, nie? Nie, chyba <śmiech> ja nie. Chyba my nic nie zrobiliśmy, bo wy zrobiliście po piwie. <śmiech> no, przecież ostatnio, że pierwszy podcast był nagrywany w trakcie Pucharu Narodów Afryki. Tak, tak? tak. to był to ten... marzec. Wtedy był w marcu? Tak. A, okej. Okay. Myślałem, że zawsze no, to jest może połączymy to z setnym. Jakiś właśnie chyba trzynasty czy czternasty. Ja myślę, że setny odcinek to po prostu pójdziemy do lokalu, weźmiemy stolik, zamówimy, weźmiemy te dziewczyny od Cristiano Ronaldo, postawimy mikrofon na środku i tak nagramy. No I urządzimy to jest, benefic. Tak, to I tak, rozwód masz od razu. Chciałem zaprzeczyć żonę zapraszać Wpadnie z kwiatami. Tak. To się wytnie. Nie wiem, nie wiem, się to Trzeba, się teraz gęsto uśmiechać. Może jakiś prezent z <grymne> nadchodzący. Dobra, słuchajcie. No y, dobrze, to w takim razie wypada nam złożyć te życzenia naszym słuchaczom. i no, składamy. Tak, dlatego i też podkreślić, że w związku z tym, że niektórzy udają się na zasłużone wakacje... Yy, dlatego a niektórzy następny, nie udają się na nie zasłużone Dokładnie, tak. dlatego następny... A niektórzy będą pracować w tym czasie. Brawo. Przestań stukać. Gratuluję. No, no, wszyscy będą pracować, jak tak się spojrzałem. Czyli ja nie. Ty nie, ty będziesz na wakacjach. Yy, to następny podcast dopiero właśnie po, po świętach. Zaraz po świętach. Czyli po pierwszym, albo może nawet drugim czyli w meczu. Czyli po pierwszym, albo drugim tak, meczu ćwierćfinałowym ja ja Ligi Mistrzów. Ja Cię, Przemek, proszę. Jak będziesz czas składał życzenia wielkanocne, nie mów nic o jajkach. Dobrze, to smaczne coinki. <laughs> Idziemy na drugą stronę miasta wykopać jajka. Zdolne. Żegnają się eee, Marcin, gdzieś? Michał spada Ernest Gawel. Myślałem, że po 15 tym 15 minut zapomniał się jak się nazywasz. <laughs> I Przemek, kondraciu.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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Córku, kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie a swą elegancką fryzurę ta Gafincki, a tymczasem z piłce Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, tuńczyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie? Padnie z kwiatami. <grym> <grym> to się wytnie. <grym> No nie wiem, Trzeba musi się teraz gęsto uśmiechać. Może jakiś prezent z nadchodzący, nadchodzących dobry koniaczek. Dobra, słuchajcie, no więc... y, dobrze, to w takim razie wypada nam złożyć te życzenia naszym słuchaczom i no, Tak, dlatego i też podkreślić, że w związku z tym, że niektórzy udają się na zasłużone zasłużony. wakacje.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 pierwszym, albo może nawet drugim czyli meczu. W kwietniu. Czyli po pierwszym, albo drugim no, meczu ja cię, finałowym ja cię, Ligi Mistrzów. Ja Cię, Przemek, proszę. Jak będzie czas składał życzenia wielkanocne, nie mów nic o jajkach. Dobrze, to smaczne coinki. <grym> <to> <grym> Idziemy na drugą stronę miasta wykopać jajka. lodu. <grym> <Zdodem. grym> Żegnają się e, Marcin Magdziarz, Michał Zawada, Ernest Gaweł. Myślałem, że po tym 15 minutach też zapomniałeś, jak się nazywasz. Ale <grym> tak się I Przemek Kondraciu.